Cześć, witajcie w 50. odcinku podcastu Gierkowcy. Ja jestem Piotr Zaborowski, czyli ja zwykle, a dzisiaj ze mną w studiu jest Hubert Bejda. Siemka. I Dominik Kowalski. Dzień dobry. Nie ma z nami Ani niestety, bo różne problemy ją tam zjadły. Diana też napisała, że życie ją pochłonęło, więc nie będzie ich, ale jesteśmy my i my sobie tutaj podadamy. No więc chłopaki to zaczynamy z sami, nie? Na sam początek? Tak. Dobra, to do to pierwsze. Ja mam taki malutki, bo ja tutaj no. akurat na naszym podcaście jestem agitatorem i pasjonatem fliperów. Już postanowiłem sobie ostatnio na spotkaniu z znajomymi, że na 40 kupię sobie fliper. Także trzymajcie mnie za słowo. Jeszcze hmm. mam trochę, także mogę już zbierać kasę. A chciałbym powiedzieć o tym, że jakieś cztery dni temu. Developer Pinball FX powiedział, że będzie Pinball FX3. I co ciekawe, jest to kolejny twórca, który flippery swoje, serię Zen Pinball właśnie i Pinball FX, mówiłem w poprzednio, że tam z nazwami jest jakieś grube zamieszanie, ale tak się, tak się w sumie nazywa Pinball FX, porzuca platformę, wreszcie stare platformy. Czyli wreszcie nie będzie wersji dla. Xboxa 360 i PS3. To też jest niesamowite, bo to jest jeden z twórców, którzy ciągle jeszcze, tak jak niegdyś jej wydawało gry na poprzednią generację. Także tutaj nowa, nowa część będzie skierowana wyłącznie na aktualne konsole. Na razie z samych wieści jest bardzo mało. Nie wiadomo też jaka jest data premiery. Ja będę się starał na kolejnych odcinkach recenzować poszczególne stoły, bo tam jest tyle fajnej treści. Poprzednio mówiłem o e, Batista Pinball, czyli tam jest Fallout, e, jest Doom i Skyrim. Akurat naj, najwięcej grałem w stół Doom i nawet Hubert Ciebie bardzo zachęcam, bo tam jest e, też tematyka Marvelowa poruszona. Nie tak, wiem, czy zetknąłeś. Tak, tak, ja widziałem, ty mi pokazywałeś nawet te rzeczy. i. No, Zainteresuj się. Jestem zainteresowany, chociaż Pinball to nie jest jakby no jakby moja działka. Mm -hmm. Je, jest to na pewno specyficzna rzecz, jest to specyficzna rozgrywka wiadomo, że też te adaptacje komputerowe nie do końca są adekwatne do tego, co mamy na prawdziwych stołach stąd właśnie ten zamysł, żeby mieć prawdziwy stół jeden w domu ale w związku z tym, że ciężko mieć 50 stołów, a tyle stołów <śmiech> jest pinbole fixed, to, to w życiu rzeczywistym w prawdziwym życiu skupić się na jednym stole jakiś fajny sefibiorę, myślę, że przez te parę lat jeszcze, zanim ojdy żyje oczywiście <laughs> także jeżeli nasz podcast będzie żył to będzie recenzja prawdziwego stołu perowego. teraz zrobiłem taką zapowiedź, że po prostu szał ale zawsze o tym marzyłem, nie wiem czy wy nie chcieliście mieć takiego, takiego automatu w domu kiedyś? to kiedyś dawno temu, a teraz to już mi się dawno odechciało mm, <laughs> mm. na przykład taki automat TK na 7 nie, nie do nie TK na 7 nie, ale z stary, bardzo, bardzo stary eee, ten automat do Virtual Boy'a był taki. Był Virtual Boy od Nintendo. I był do tego specjalny automat. Serio? Był taki automat? Naprawdę? Mm -hmm. jako, jako prezentacja całego Aha. sprzętu, który się przecież nie sprzedawał. Bo w ogóle ciekawa rzecz teraz wyszła nam, bo przecież Virtual Boy to był, kurczę, taki prawprzodek headsetów wierowych, no nie? Tak naprawdę. Tak, tak, tak niczego tak się nie nauczyli, cholera. nadal się nie sprzedaje no to prawda a pamiętacie, a pamiętacie prapszotka, yy, właśnie nie wiem co było wcześniej, czy był Virtual Boy, czy ten VWFX, kojarzycie to? taki mm, hambu jeden z pierwszych, no, na co wchodził w dół nie wiem, ja kojarzę, ale to, to były podobne czasy no też tak mi się wydaje że to, bo ja pamiętam, że grałem grałem na VVWFX-ie w domach centrum w Warszawie zdaje się, jak się nie mylę i to był chyba Duke 3 d Także to były dawne czasy, dawne czasy. Nawet w mojej y, pracy, kiedyś tam gdzieś ten hełm leżał, ale chyba zginął. Nawet bym teraz był test chętniej, że dałoby się to odpalić. Mm -hmm. Pamiętam, że było piekielnie ciężkie, był dziwny kontroler, i, y, ale w Duma się grało całkiem nieźle. Duma i Duke'a naprawdę było spokojowo. No ale to tak a propos, a propos historii. Ja zawsze, ja zawsze chciałem mieć taki automat w domu, zresztą jak się bawiłem w emulację, to, to bardzo wniknąłem wtedy w ten świat i znaczy, w związku z tym, że... I, a, dobra, mów, mów, mów. Nie ja chciałem tylko powiedzieć, że w związku z tym, że to było zawsze bardzo drogie, to emulacja był, była pewnym takim ratunkiem, no nie, ale no marzy mi się taki prawdziwy flipper w domu, bo to jednak e, obcowanie z tą ciężką metalową bilą to zupełnie coś innego niż mamy w adaptacjach komputerowych. Także ja dalej no, się No tak, to, to jest inne, inne doświadczenia absolutnie tak, absolutnie, poza tym wiesz fajne jest to, że, że można z mm, czymś, co kiedyś było takie absolutnie nieosiągalne a teraz wolny rynek mamy, można kupić wszystko jak się odpowiednią sumą pieniędzy dysponuje i, i wiadomo, że to nie będzie jakiś nowy sprzęt, ale też uda się nauczyć jakieś mechaniki, bo przecież to trzeba naprawiać, przecież to nie jest nieziszczalne. także myślę, że y, doskonała zabawa dla starych ludzi to może być <śmiech> pod wieloma względami ojej, no nie wiem, czy tylko dla starych ludzi, ale ok nie, A no młodzi też. jeszcze grają na fliperach, jeszcze grają, tak ale na, na turniejach to trochę widać ale raczej to jest tak, że na przykład przyjeżdża tato z synem syn uczy się grać ale tato jest tym głównym maniakiem i on tam nagina i on robi rekordy syn w zasadzie jest takim adeptem dopiero, tak naprawdę ale fajnie, że, że przekazują pałeczkę, tak, i zarażają tą pasją innych. Ja się nie muszę zarażać, bo mnie nie miał ktoś zarazić, zaraziłem sam tym, jakoś samo wyszło. No i będę tutaj dalej piastował... Y tytuł pierwszego pinballisty na naszym podcaście. <grych> to tylko tyle. Także jak będą nowe newsy, jak się pojawi jakaś data premiery, na pewno kupię. Jedno co warto powiedzieć już odnośnie samej gry, to jest to, że stoły będą mm, częściowo kompatybilne z tymi zakupionymi, czyli będzie można swoje zakupy z Pinball FX 2, tudzież Zen Pinball 2 przenieść na nowego i to jest super. Bardzo fajnie, że, że nie odcinają się od tego, że nie ma resetu. To tak, tylko tyle chciałem. Dobra, to ja mam dwa newsy, może zacznę od tego mniejszego, draliście w Limbo, no, było za darmo, dobra, w Inside ja jeszcze pewnie zagrałem, jeszcze wiecie? nie draliście, nie, nie, nie, nie ale jest teraz no, promocji, chyba jest. teraz, a nie wiem nawet, nie patrzyłem czy jest, ale Inside i Limbo dostaną wersję pudełkową, Wie, wiecie, Jedna i druga gra będą w takim bandlu za 30 euro. Słów. No ja wiem, czy to jest dobra cena. To nie. jest dobra cena za dwie drę, Za te dwie. Do... Te... To czy te... No ale 90... Limbo wiesz, Limbo to jest gra komórkowa, Zbazio. którą teraz sprzedają za 10 zł. No okej, okay, ale kurczę. Widzę, że nie, nie rozumiesz całej potęgi marketingu w tym, w tym momencie. Insight <grym> jest tą główną drogą, którą chcą sprzedać w pudełku. Wiem, wiem. A Limbo dodają. Bo tak. Ich to nic nie kosztuje, ale wiesz, dodać. No in, samo Insight w, w pudełku byłoby za małe pewnie. Dokładnie tak, więc dokładają to, mogą wtedy wrzucić cenę taką właśnie 30 euro. Więc A ktoś popatrzy, tak, 120 zł, czy tam nawet 130 niech będzie. Ktoś patrzy, to dwie gry, Insight ponoć fajne. Dobra, wezmę, nie? Bo to nie jest akurat jakoś tak super dużo. Hmm pomysł fajny. Insight polecam. Nawet chyba mówiłem o Insight w którymś odcinku. Tak, tak, mówiłeś. No. Było, było. Ja się do tej gry bardzo mocno przymierzam od dłuższego czasu. Nie posiadam jej. Ale no, ten news z tą pudełkową wersją. Kto wie, może byśmy jakoś się zrzucili. No ja mam Insight właśnie cyfrowo, nie? Cyfrze, no wiem, wiem. Hmm. No jest to interesujące. A orientujesz się po tym, czy tam są jeszcze jakieś ekstrasy oprócz tych gier? O, ojej, no, fajne? Nie wiem. Nie patrzyłem. Zapowiedzieli tylko, że to będzie wersja pudełkowa i nic więcej. A słuchajcie właśnie, bo a propos indyczków, no nie? Bo Google, Google tutaj ostro jest w tym momencie, w tym naszym odcinku. Abyście zainteresowani tą grą Little Nightmares? Jakoś ja, tak bardzo, ja bardzo, Ja przeszła. Ale czy little... wszyscy o tym mówią? Nie widzę, żeby ludzie grali w to jakoś mocno. Wiesz to, ja w Little Nightmares bardzo, ben, bardzo chcę zadrać, ale wiecie, jak u mnie jest z każdą drogą, jak usłyszę gdzieś news, że jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie na moją ulubioną tą salę, no to czekam jeszcze bardziej, mm -hmm. nawet mogę czekać dłużej. Wiecie, pomimo, że tadra już wyszła, ja jeszcze będę chwilę czytał, aż powiedzą mi, że nie, nie będzie w 100%. Nie? To znaczy ona miała marketingowo bardzo, bardzo rozwinięty market, marketing w Polsce. To jest, to jest bardzo ciekawe. Mm, ona była tania dosyć? 130 zł chyba kosztowała, mhm. ale bardzo krótka. I była straszna afera z tym, że jest krótka. Nie wiem, nie wiem, co to, co to są za afery z tą długością gier. Ale ona była aż za krótka. No, Ej, super hot, halo. <laughs> aj, aj, aj, No, wiem, wiem, super hot, super hot. Nawet słuchałem ostatnio sobie długiego odcinka dwóch i ten trzeci. Tam właśnie był kolega od super Hota i trochę o tym rozmawiali właśnie, że, że tak było powiedziane, że gra jest za krótka. Jednak. Ale dobra, to pogadajmy o tym chwilkę. Ile uważacie, gra powinna trwać? Minimum. 8 do, do 15 minimum? godzin. 8 godzin. godzin fabularnie. Hmm, no. To powiedzmy... W sumie? W sumie nie jest. taki. To, dla mnie osobiście to, to musi być taki czas, żebym ja mógł a w 2-3 wieczory daną ubiorę przejść, to jest taki minimum, nie? Jak jest więcej, to jest spoko. Ale, ale to minimum, takie 2, czyli mniej więcej właśnie, takie, jak Hubert mówi, te 8 godzin to by to pasowało trochę. No trzeba znaleźć ten jakby złoty środek, żeby ona nie była sztucznie przedłużana, ale żeby ona nie była za krótka z drugiej strony, żebyś czuł, że za coś płacisz, a nie za parę tekstur mhm. i krótką, bardzo krótką historię. Mhm. Dokładnie tak. Można to porównywać do filmów, no nie, gdzie film przeciętnie trwa godzinę, dwie godziny z czymś, no nie tak naprawdę. Nie ma, nie ma raczej obrazów. Ja mówię o pojedynczej części filmu, oczywiście, bo jak mamy jakąś trylogię czy wersje reżyserskie, to ale wiesz się przeciągnąć na trzy godziny N nie i nie. za bardzo to porównasz do filmów, bo nie, w filmach wiem. jest standard po prostu. Dwie godziny to jest standard dla, firm, dla każdego praktycznie filmu. I rzadko Zgadza któryś się. się z tego wyłamuje. No to jest to, to troszeczkę taki sam standard, jak na płyty audio CD, no nie? Że to trwa godzinko, z czymś. Chociaż tam to wynikało bardziej z pojemności nośnika przy określonej jakości. Mm. Bo to było, wiadomo, przed czasami kompresji. Także to też tak pewne... No ja, znaczy chyba jeszcze, jak tutaj płyniemy w te analogię, to chyba płyta winylowa była w ogóle przodkiem i jej pojemność, tak jakby, nie? O, no. no bo tak pra taka prawda, no nie? Potem, potem to właściwie szła tylko miniaturyzacja, ale te, tak zwany long play, czyli godzina, to wzięła się z winylu, z tego co wiem, bo pół godziny dziś jest na stronie, co jest mega frustrujące tak, tak, dla tak, tak, tak, tak. nowoczesnych słuchaczy. Ja, ja na przykład nie chwyciłem bakcyla winylowego, mimo że mam gramofon, bo mnie trochę to przeszkadza, że... Co pół godziny trzeba zmieniać stronę. Zacząłem używać tego ripita, żeby trochę dłużej posłuchać bez zmieniania. <śmiech> A to zależy. To to teraz wiadomo, wiele rzeczy wraca do łask. Jak maszyny typu flippers wracają do łask. To też takie rzeczy starsze. Ja tym Little Night, Nightmares jestem zainteresowany. Nawet śledziłem to troszeczkę, ale potem pojawiły się inne rzeczy. No i tak jakoś wyszło, że, że w końcu się tym nie, nie zająłem. No, ja na razie no, kupuję Oxenfree na pewno, bo teraz jest wielka, wielka przycena xboxowa, podobno, według Microsoftu, tak. i przecenili na 28 zł. To jest taki horror w 2,5D. Horror, przygodówka. To jest bardziej przygodówka psychologiczna. No, coś takiego. Wynęta, dba, nie no, nie no, jestem zainteresowany. Horror, mhm. horror to jest... właśnie Little Nightmares bardziej, nie? jest bardziej chodory Właśnie tak. bardzo mnie chyba zainteresował ten Oxenfree. Oxenfree tak, ja tak jest tak, tak. Ja sam nawet miałem swego czasu pomysł, żeby kupić to po taniości na iOSie, ale odrzuciłem. Tam no odrzuciłem, wiecie, no tak. jak jest za 28 zł, no to lecz ja, to nie to nie jest to za cenę. No dokładnie tak. Nie, ja, to jest bardzo, bardzo przyjemna cena. Moim zdaniem. A nawet ty, tym to bardziej, że polowałem jest. od dłuższego czasu. Mhm. no jak się przeskoczy te, te, te znaczy swoją badania, magiczną barierę to wszystko poniżej jest cudowne nie to jest troszeczkę tak jak branie tych gier na androida za 30 groszy po prostu robisz to bez zastanowienia tak no, no, nie wiesz co za program ale kupiłem bo jest za 30 groszy bo przecenione ileś tam i teraz kosztuje nawet kiedyś była taka promocja że gry były po groszu albo po 3 to mhm. też tam nabrałem nawet parę fajnych prełek wtedy było, ale takaś była taka ultra, ultra promocja, już to przekracza wszelkie granice absurdu pod względem kwoty, no bo 3 grosze za grę, nawet małą to nie jest dużo. No, ale to w, chyba na konsolach aż tak tanio nie jest na razie. Nie, aż tak tanio, aż tak to nie jest, ale 23 zł za odcinek jak najbardziej jest dobrą ceną. Dobra, słuchajcie. Słuchajcie. Może będzie na kolejne odcinki, kto wie. Może. może. Słuchajcie, to ja mam jeszcze jednego newsa, dość ciekawego i, i szersze o czym chciałbym z Wami podadać. O C.I. Dames wszyscy mocniej usłyszeliśmy przy Snajperze, jeżeli dobrze pamiętacie. No i nie wiem, czy wiecie, ale Snajper się nie sprzedał, ten od C.I. Dames. My chyba nawet w niego graliśmy, dobrze przypominam. Tak. I on na już nie, nie zapowiadał się zbyt dobrze, brzeg w niego graliśmy. Tak. I on się w ogólnie nie sprzedał. No i Games podjęło bardzo, bardzo ciężką decyzję, polegającą na tym, że nie będziesz tworzyć gier AAA, taki stricte AAA. Jest to dość ciekawa decyzja, bo trochę, wiecie, zmniejszają poziom, ale przy okazji tego dowiedzieliśmy się tak, że właściwie my, my to nagrywamy z 2 lipca, 1 lipca wleciała informacja, że Tomek Gop już nie pracuje w C.I. Games i nie pracuje jednocześnie nad Lords of the Fallen 2. Jest to dość smutna informacja. Dodatkowo zostało potwierdzone, że Lords of the Fallen 2 będzie miał mniejszy budżet, dużo mniejszy budżet niż pierwsze Lordsy, ze względu na to, że ogólnie wszystkie gry, które C.I. Games w tej chwili robi, będzie miało mniejszy budżet niż Sniper Ghost Warrior. Ten no to trzeci. wracają do tego, co było, bo kiedyś CIA Games też nie robił duży gier. Takie małe, małe gry gazetowe, pamiętam, zawsze były. Tak, tak, tak, tak. tak Ja też W no ja pamiętam. Piosków, tak, w kiosku. Okay. U mnie wisiało okay. nad, nad sufitem w kiosku. Okej, okay, przepraszam, ale to to znaczy, że lorcy są zagrożone? One, one czy to No nie, one nie są zagrożone, może stricte, ale może się okazać, że nie będą taką grą jak wam się w tej chwili wydaje. Wszystko. Ale czekaj, bo Lordcy Dwójka też jest w kooperacji niemieckiej, czy nie? Czy oni hmm, sami już robią? Chyba to jest sami, sami się robią. I dlatego mówię, jest to, nie dość, że będzie mniejszy budżet, to dla mnie najbardziej drożniącą informacją w tym momencie jest to, że Tomek tam nie pracuje, a wszyscy wiemy, że Tomek jest bardzo wielkim zapalańcem Bloodbornów, Souls'ów i wszystkiego Coś podobnego. No i tutaj, wiecie, smuteczek, jak on w tej chwili tego projektu nie będzie tam y, pilnował, no to może być średnio, ale podobny motyw był jeszcze na początku poprzedniego roku, bo do marca 2016 Tomek też nie pracował nad twórcami, w, w, w, ty, tymi drugimi, a już wiedzieliśmy, że są tworzone, y, bo wtedy były jakieś problemy z dogadaniem się na temat. Całego pomysłu wokół gry. No ale Tomek wrócił do CI Games w marcu 2016. No i mamy w tej chwili czerwiec, lipiec już 2017. Więc no powiedzmy rok, ponad rok trochę e... popracował nad Lordsami i tyle. Adera dopiero jest ponoć w jakiejś tam wczesnej implementacji. Więc wiecie, gra może w ogóle nie być tym czym się będziemy wszyscy spodziewać i może przejść w jakiś typowy action RPG, a nie typowe Souls'y. Nie wydaje mi się, bo oni chcą sprzedać tę grę jako Souls'y, więc... Przy mniejszym budżecie będzie im ciężko z czymś, co robi, co będzie robić nowego From Software. Po prostu będzie ciężko i... Nie wiem, ale to, tak naprawdę tutaj to się Dominik powinien odezwać, bo on w pierwsze Lords nie. grał i ja on to widzi z mniejszym budżetem niż właśnie... Tadra, jak to może wyglądać i tak dalej. Znaczy ja niestety nie wiem, jaki, jaki budżet miał oryginalne lot. To tak zaraz się tak znajdę, bo pamiętam, że gdzieś widziałem. O, jak była informacja. Czy znaczy, ja troszeczkę czekam, powiem szczerze, na nową na, na część, bo nawet, nawet dobrze się bawiłem tak z perspektywy czasu, jak już zrozumiałem, że to jest Souls-like i, i co się z tym wiąże, to nawet Miałem pewną, pewną frajdę z zakończenia. Znaczy niepokoi mnie to, że Tomek od, odszedł, skoro on jest takim wyznacznikiem sołsowatości Lordców. Ogólnie, no ogólnie niepokojące. Pierwsze Lordców tych Fallen, no? z tego co patrzę, to jest tak około 40 milionów złotych. Budżet. No. A będzie mniejszy na dwójkę. Ja w ogóle zacznę się trochę interesować tymi kwestiami cen, bo jestem ciekaw ile te tytuły, Może to. bardzo fajnie jest przeglądać roczne te zestawienia sprzedaży, tworzenia i tak dalej, wiecie, produkcji poszczególnych studiów, bo każdy ze studiów robi to każda inna firma, nie? I, i, i przedstawia je normalnie, publicznie w sieci, więc możecie zobaczyć czy, czy to CD Projekt, czy, czy CI Games czy e, Jezu jeszcze jedne, jed, jednego takiego. Artifex też ma, z tego co wiem. To wszyscy, wiecie, pokazują, jak wygląda produkcja, ile wy, i wynios, wyniosły koszta produkcyjne. I z każdej poszczególnej gry, wiecie, w sumie i tak dalej. No i dodatkowo sprzedaż też jest cenowo podana, ile mniej więcej na tym zyskali, nie? W jakiejś tam okresie czasu. Zazwyczaj jest to rok, ale czasami są to jeszcze te kwartalne zestawienia, więc to, to różnie bywa. No, warto się tym zainteresować, jeżeli ktoś chce wiedzieć, jak wygląda branża gier w całości. No, nie no, nie da się ukryć, że to e, pieniądze są ważne. Tak jak my często rozmawiamy o kasie w kontekście nabywania rzeczy, no to produkcja, to produkcja gier to są poważne pieniądze już w tej chwili. Naprawdę bardzo duże pieniądze. Zresztą możemy powiedzieć krótko o cudownym projekcie Star, Star Citizen. Ojej. Który był A to też jest news totalną prostu... piramidą finansową. 150 baniek, ale nie złotych. Zebrał i okazało się, że to jest za mało, żeby gra powstała. Dym był pewnie początkowym graczem. Obejście najlepsze, jest, bym dawno najlepsze się jarał. jest to, że gra próbowała przez ile to. Najpierw zabrał raz, to było za mało. Później drugi raz, to było za mało. I przy trzecim razie już tak średnio. To należy... Czwarty raz nie próbował, trzecie to był ostatni raz, jak dobrze pamiętam, kiedy zbierał tu czasę na Star Citizen'a. No i co, minęło ile? Dobre dwa lata od tam ostatniej zbiórki, czy, czy nawet więcej trochę? I się nagle okazało, że gra w ogóle nie powstanie najprawdopodobniej czy założenia ich pokonały, no ale wszyscy o tym mówią, bo ten temat się przewijał i w internecie i bo w to jest co, bo to jest mniej więcej tak jak z No Man's Sky, to jest ten sam typ gry, mniej więcej, wiecie, eksploracja tosmosu, ten tutaj, w Star City nie chcieli wiecie, zrobić takiego Space Sima, stricte Space Sima y, z masą mechanik, trochę jak i w online, ale też nie do końca, tak masę, masę rzeczy i tego się nie da stworzyć w małym teamie produkcyjnym, po prostu jest to za, za duże, to, to po... już przy No Sky widzieliśmy jak duże, wiecie, mają wyobrażenia na temat, o ja sobie stworzę tak wielką grę, że ona będzie, mm. wszyscy ją kupią, a później dostaliśmy No Sky i to nie było to, czego wszyscy żeśmy oczekiwali, najgorsze jest to, że oni nam to przedstawiali w trochę inny sposób, nie? No tak, tylko No Man's Sky tak naprawdę był um, bardziej, wydaje mi się, że bardziej emocje, które z tego wynikały, no znowu, ja w to nie grałem, ale coś się powiem, nie? <śmiech> <Co> <śmiech> absurd. Nie, w końcu kupię tego No Man's Sky, bo kupię dlatego, żeby przekonać się co to w ogóle zagra i dla, o, co, o co tyle szumu, ale to promocja promocjach ona już się pojawia, więc nie będę jakoś tam płakał szczególnie. A teraz No Man's Sky nie, nie było do w pudełku? A można, to był chyba. O, to jest też jakiś pomysł. Ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że wydaje mi się, że z OMSK-em to ludzie sobie sami zbudowali dużo tego hypu, a jeżeli chodzi o start Dużo na To zbudowało sami twórcy. Nam samo studio. Tak? Pokazując nam Serio? filmiki i mówiąc, to będzie ta i będziecie cią mogli robić, i to, i sam to, i wam to, i w ogóle ten, a później dostajesz teraz, w której połowie z tych rzeczy w ogóle nie możesz zrobić. No bo ten nawet nie chodzi o to, że jest wycięta. Tylko po prostu tego nie ma. Tak Po prostu nie ma. I nigdy nie miało być tak naprawdę. Trochę mnie to przeraża. Trochę mnie to przeraża, bo... znaczy Jak ja sobie tego słuchałem o tym... Znaczy ja sobie tego słuchałem. Jak ja śledziłem te wieści o Men's bo byłem trochę zainteresowany, tylko były to czasy zanim OPS z kupi się PS4, a wiadomo było, że tylko będzie na Sony, no to... Bardzo sześć, sześć dyszek kosztuje No Skain. Ile, ile? Sześć dyszek. No. W pudełku. Ja to dużo świadczy o tym, co to jest za jest zagra. No właśnie. Okej, okay, ale myślę, że jakiś tam... Znaczy, wydaje mi się, że warto w to zagrać, żeby sobie wyrobić opinię. Oczywiście ja też ma obejrzeć te filmiki i wyrobić opinię, rzecz jasna. Ale, ale wydaje mi się, że akurat twórcy Star zena dużo więcej dużo więcej włożyli w promocję i obiecywanie niż twórcy No a to też są różne skale obu przedsięwzięć. O, to, i są to totalnie chciałem. różne skale, to, no. to się zgadzam. No, no niestety Star Citizen nam nie wypalił i no smutne tak, jest i... to z jednej strony, a z drugiej strony też pokażę mniejszym deweloperom, że nie wolno mieć nie wiadomo jakich wyobrażeń na temat tworzenia gier i nie można być nie wiem jak to powiedzieć, tworzyć z siebie Steve Jobsa. Ind, indige, indigerek, nie? Tylko no trzeba okay, troszkę wiadomo. zaczynać po, po małemu i, i wtedy to wyjdzie. Najlepiej Już parę mieliśmy takich przykładów. Przykład był już przy Fezie e, parę lat wcześniej. Kiedy Phil mm. Fish przecież e, pomimo, że dra powstała i tak dalej, to on potazał też ciemną stronę indigerek pod względem społeczności i mm. dlatego nie dostaliśmy Feza 2 i nigdy faza 2 nie będzie już bo nie pracuje już w branży gier I w ogóle jak tak Huberta chciałbym zaktywizować, bo mało nam ci na odcinku będzie mówił pewnie co mm. chyba no. sądzisz o tej aferze z w ogóle, z, w ogóle crowdfundingu grawym, możesz powiedzieć pokrótce co sądzisz? Jak kupisz No Man's Sky to zagram czyli w pudle musi być tak, musi być w pudle nie, no, super, no. to jest smutne, że ludzie zbierają kasę to gierki, które nigdy nie wychodzą. I tak naprawdę co się dzieje z tą kasą? No. Mm, lepiej nie mówić, bo, bo tak gotowa, gotowa sekwencja słowna na to. <głosy> no właśnie. I to jest problem w ogóle z tym crowdfundingiem, który. No, to nie jest dobry sposób, chyba, na wspieranie kogoś. Co to hmm. mówię to wszystko, to wszystko też zależy, nie? Jeżeli ktoś ma realne podejście do tego, jaki produkt chce stworzyć i zbiera na niego pieniądze, to spoko, w wielu momentach da się to ocenić. O, czy, czy to jest realne, czy nie. Star Citizen od początku wydawał mi się grą totalnie nierealną. O, tym bardziej przy tym studio wiecie, że to zbiera jeden i on samotnie chce stworzyć grę. Ja mówię, no kurde, to jest raczej niemożliwe, że stworzył taką wielką grę i jeszcze wymyślił sobie cenę z, nie powiem skąd, wyciągnął. Więc nie dało się tego, ale crowdfunding nie jest złym pomysłem na budżet, wiecie, tworzenie budżetu pod grę, tylko... Ja nie, ja, ja też uważam, że to nie jest, tylko został trochę wypaczony już. Po prostu tak, tym, został niektórym... wypaczony, to pokazało właśnie, no, Sky pokazuje to ten Star Citizen swego czasu tam, ten ant, coś tam, co, co goście przepuścili, Ant-Sim chyba się to nazywało, co przepuścili kasę na kos i dziwki, nie? No tak było, ja no i powiedzieć. wiecie, i to zostało wypaczone, i w tej chwili mało kto chcecie dodawać nowym grom na starterze, czy nie wiem, na Polak potrafić czy gdziekolwiek indziej tak naprawdę. Powin ludzie się nauczyli powinieneś... się historią, no, że tak, tego nie powinno się robić, bo te gry najprawdopodobniej mogą nigdy nie powstać. No, I, a I co? To I nie bardzo... mi kasy? No, a niestety to bardzo uderza też w takich bardzo małych twórców, którzy chcieliby stworzyć swoje malutkie gry, niespecjalnie nie jakieś wielkie, ale w miarę, w miarę fajne, ale nie mają niestety na to budżetu. No. nie możesz im pomóc, no bo mówisz, patrząc po tym, co się stało z Tobie większymi mówisz, nie, nie dam bo on jeszcze ucieknie no. znaczy wiecie co to jeszcze tak chciałem tak powiedzieć, że powinieneś powiedzieć e, opał, i opał, i opał i miłe panie opał i miłe panie ok <laughs> chcielibyście się bawić ładne opowiadanie, ale tak ja, ja jestem w miarę fanem crowdfundingu, chociaż ostatnio się nie składałem na nowe rzeczy Jakoś sam, so, oprócz tam Franco, no parę rzeczy można przytoczyć. Franko jest takim fajnym przykładem, możemy się o nim pogadać, o tej grze, bo ja oczywiście jestem na, tym, który się zrzucił. I ja kiedyś zobaczyłem na Facebooku to, co oni tam wypisali, to nie wiedziałem się, czy płakać, czy śmiać po prostu. Oczywiście, potem ochłonąłem, to spojrzałem na to tak trzeźwo, ale mniej więcej brzmiało w ten sposób, że... Słuchajcie, jednak tą grę robimy, wszystko się zmieniło, będzie powstawać znacznie dłużej, niż myśleliśmy, ale spoko, jakoś ją zrobimy, nie? Po prostu komunikacja była. Ja uważam, że w projektach crowdfundingowych podstawowa rzecz to jest komunikacja, ale tak jak sobie patrzę na moje doświadczenia życiowe, takie codzienne, to w ogóle komunikacja jest słabą stroną wielu osób, wielu firm w ogóle, tak naprawdę. Co, czego oczekiwać po twórcach gier, no nie? W tej chwili. Także tutaj, no. gdyby, gdyby mówili wprost, no, nie, że. No, uczciwie, tak jak jejku, mój y, ukochany projekt Time Shock Pro Pinball Time Shock, ten Ultra cały, też powstało za długo i też momentami na stronie były takie pustki, nic się nie działo, tam stronik kickstarterowej. Gra w końcu wyszła, w ogóle jest przestarzała na starcie, no bo wiadomo, powstawała za długo. Czy taki Zen Pinball rozwalają na łopatki totalnie, że chodzi o technikalia i tam masz 50 plus stołów, tutaj jest jeden w tej chwili, a całe studio zrobiło trzy stoły w całej swojej historii i tak właśnie trochę to jest bolesne na dłuższą metę. Wydaje mi się, że tak jak wszyscy mówią, nie ma traktować crowdfundingu jako sklep, tylko kupujesz marzenie. I kupujesz wyłącznie no, marzenie, jest, a nie produkt. To jest mniej więcej tak jak e, w tej chwili bardzo rozwinął się rynek patronów, jak, jako patronów, no? Nie, w, na Patronite, czy tam Patreon. No jest to fajowe. Jest to fajowe, jest, to, jest to fajowe i to jest dokładnie w ten sam sposób trzeba podejść. Ty płacisz twórcy za to, że może zrobi coś fajnego, a może nie. I to jest tylko i wyłącznie masz możesz tak to oceniać, nie możesz stwierdzić, że ta powstanie na 100%, czy nie, po prostu mówisz o, podoba mi się ta, ten pomysł, chciałbym, żeby on powstał i to jest koniec. Tu się, tu się w ogóle powinno wszystko skończyć. Wpłaciłem kasę i teraz fajny pomysł dałem tam, wiecie, dyszka. Działa. Myślę, że w dużej mierze te, też te progi, które sobie tam ludzie powymyślali, to też był, był problem, wiecie. Pród, nie wiem, 100 dolarów jest dość dużo, ale jakby to był pród powiedzmy od 2 do 10, czy do 20 dolarów, to byłyby to mniejsze pieniądze, jasne, ale może więcej osób by się zrzuciło. I, i nie bolałoby to tak po kieszeni. Jeszcze tak kończąc temat tego stacji czn ja trochę wierzyłem w to, tak obserwowałem sobie oczywiście bez jakiegoś zaangażowania, ale platforma pecetowa słynie w sumie z tych dobrych symulacji Przecież są znakomite sumatory lotu. Do, do końca nie wiem, jak to teraz się rozwija, czy są jakieś nowe rzeczy. widzę e, Flight Simulator, czy e, kiedyś był taki Su-27 e, Flanker, czy też i dwa szturmowie. Były kiedyś wspaniałe i PC-ty zawsze słynęły z tego, że powstawały takie potężne symulacje, kiedy na konsolach królowały głównie biatyki i platformery, więc to się zmienia, tak? Także tutaj chyba skala po prostu ich pożarła i jak chcieli stworzyć rzecz, która jest nie, niesamowita, epicka pod każdym względem, no to polegli. Bo teraz na tym na pewno zyska Elite Dangerous. Co ciekawe, m, bardzo poważnie myślę o zakupie tej gry. Zacząłem o tym myśleć, tylko trochę się boję, że mi zjeżycie. Tak jak kiedyś obawiałem z Destiny, co tak się nie stało. Ale y, zobaczcie, że... Z Elite jest duża szansa, że ci jeszcze bardziej zjeżycie niż Destiny. No, bo to tam jakby kosmos sam z siebie jest y, na tyle bezkresny, że, że po prostu same godziny przemieszczania się tam, to już, już to jakiś czas. No zabierają, dokładnie do tak, to, mhm. to, już, to już zabierają Ale, ale tak y, próbuję się przełamać, myślę o tym już, bo zwłaszcza, że teraz się pojawiło jeszcze na PS4, więc też jest jakaś tak, tam Tak, obcie... na PS4 i wspiera PSVR zdaje się, więc w ogóle... Wow. No, ja niestety z Elitem, czy e Elitem, tak jak powiedzieć, Elitem, miałem małe doświadczenie, troszeczkę grałem w wersję demo i pamiętam, że w demie nawet y nie udało mi się nikogo zestrzelić, bo tak długo rozpoznawałem, się No bo tam lecisz, to jest tak jakbyś jechał przez autostradę, czy tam w ogóle przez jakąś drogę w Ameryce, nie? czasem na no bez stresu nic nie widzisz, no możesz wej duszy przez trzy godziny czy cztery lecieć i nikogo nie spotkać. Mm -hmm. Nie się ukryć, że elite, Dlaczego mówię o Elicie? Bo, bo tak naprawdę on był głównym takim konkurentem Star Zen, albo odwrotnie, że Star Zen miał być dla niego konkurencją, gdy powstał. Ale tutaj co? to też nie jest zrobić? Elite Dangerous jest, nie jest do końca takim simem, jakiego wszyscy by chcieli. Takim space Czy ja wiem? Nie. Nie, co już jest teraz? To? No co? Nie jest A... nadal takim. Wystarczy sobie podrać w takie dryad. X-Wing Commander zdaje się, jak dobrze pamiętam nazwę, no parę różnych bardzo starych tytułów, bardzo starych, polecam obejrzeć reportaż Arasha z T.V. Na, na temat właśnie umierających gatunków gier, to właśnie Space Sim jest jednym z nich, bo Elite Dangerous nie jest tak naprawdę Space Simem, jakiego byśmy wszyscy chcieli. I Star Citizen miał nam dać taką nadzieję, da dawał nam nadzieję na taki prawdziwy space. Że wiesz, że potrzebujesz najlepiej joysticka i masy różnych innych dodatkowych rzeczy, bo w tapadzie to się w to średnio będzie drać. Nie? Hmm. Niestety to może, spręga, może, ale. Że Elite Dangerous jest bardzo arkadowy, i to niestety jest, a to właśnie kwestia popularności pad padów i konsol. Ja, i dodatkowa rzecz, no to ludzie już nie chcą... Inaczej, może ludzie by chcieli kupować normalny Space Sim, ale jakby nie opłaca się stricte pod względem produkcyjnym tworzyć takich gier. Co stąd się bierze. Trochę, hmm, trochę bym z tobą polemizował, to możemy w kolejnym podcaście o tym pomówić, bo ja zamierzam się zapoznać. Ale grać w Elita w ogóle? Troszeczkę? A, trochę, właśnie w tą wersję tam domową. Była taka, jest tam godzin. Tak tak, tak, tak, tak, tak, hmm. tak. Znaczy ale dla mnie nie Elite była, nie dla jest mi... tą drogą, którą ja bym chciał widząc, wiesz, nazwa Space Sim jako gatunek, nie? To mówię. Hmm. Z najnowszych gier to mówię Elite, no raczej powiedziałbym, że to jest Space Simo pochodne, ale nie stricte. No tak, ale zobacz, jaki sukces odniósł Freelancer od Microsoftu niegdyś. A to było bardzo arcadeowe przecież. No a wiesz, ja się zbawiłem fantastycznie. Wiesz, wtedy. tylko to jest dwie różne sprawy i to jak to się sprzedaje, a jak to bardzo odnosi się do gatunku. Mm -hmm. Nie? No, Bo gra może być brać dyskusje. stricte podstawy gatunkowe i się sprzedać świetnie, ale będzie totalnie odchodzić masą innych mechanik, wiesz, właśnie będzie upraszczać rozdrowkę i tak dalej i się sprzeda super, nie? Niż taki stricte space sim właśnie jak Stare, stare gieraczki. Hmm. Nawet nie pytam Huberta, bo nie wiem, czy coś ty powiedzieć. Nie, nie, nie, ja w ogóle to nie jest moja tematyka. Ja się nie odzywam. Sorry. <laughs> Kurczę, no bo tak... No dobra, dobra. Temat, temat Elita możemy jakieś poruszyć, jak ja się z nim zapoznam, bo to jest nieuniknione. To odłożyłem trochę w czasie, ale zapoznam się... Na pewno kupię w pudełku, żeby jakby co, jakby mi zjadał życie, to po prostu pójdzie na, na sprzedaż albo na półeczkę. A jakoś miałem ostatnio problem z tymi grami cyfrowymi i bardzo chętnie wrócę do kupowania pudeł dla tytułów, które nie są multiplayerowe stricte. Bo dla multiplayerów to już odgadaliśmy, że. Nie, że dla multiplayerów to ma zawsze sens. To i tak, nie ma, nie, nie ma znaczenia, czy kupisz wersję pudełkową, czy cyfrową. To jedyna za, za w przy Multi jest taka, że nie musisz sięgać po tą płytę za każdym razem. Tylko po prostu tak, tak. wchodzisz i odpalasz i działa po prostu już doraź z kolegami. No fajnie, jest... oczywiście dotyczy to gier multi, które się gra, a nie ktoś się kupiło i się i po prostu leżą. To, to prawda. Widzę <głos> Rainbow Six, ale dobra. Kiedyś yy, do Rainbow'a pewnie wrócimy, jak ja trochę więcej pogram. Może pogram na razie. Dobra, nie chcę rozwijać tematu, bo ja tak mam, że zaczniemy o tym gadać i. Yy, mamy już yy, ponad 30 minut podcastu, a dzisiaj wiemy, że chcielibyśmy troszeczkę tak się sprężyć sprężyć, więc jedziemy tak. szybko z giereczkami, które odrywaliśmy, albo odrywamy w tej chwili dobra dom, Dominik, może ty pierwszy, co? bo ja zostawię z... tak ja nie mam stricte gierek, tylko mam DLC które odrywam cię. <śmiech> <śmiech> okej, okay. aż Hubert tam się odezwał bo pewnie uznał, bo te, że bo, Hubert, w ogóle. bo Hubert pewnie nic nie grał teraz nie, nic, na razie nie ale nie, wiedziałem, że grałeś w Overwatch'a. Ej, <grym> tak, bo no... był nowy update, Ej, tak, to jest, nie tak, W tym tygodniu nie grałem dużo. Nie, w ogóle w tym tygodniu okay. jakoś w ogóle nie grałem. Czyli czas na, na, na życie był. No. Jeżeli chodzi o moje granie, no to ostatnio e, już zapowiadaliśmy na zeszłym odcinku. W końcu udało mi się pograć w Get Even. W końcu, bo długo się spierałem do tego, mimo że kupiłem dzięki naszemu słuchaczowi na premierę. Bardzo żałuję, że kupiłem niestety w cyfrówce. Jakoś miałem mnie umysłu i nie sprawdziłem specjalnie, czy jest dostępny w pudełeczku i teraz bardzo żałuję, bo uważam, że to jest gra, w którą trzeba zagrać. Właściwie to chciałem troszeczkę tak zacząć o niej mówić, bo mimo, że tutaj sprawdzaj się przed nagraniem, już pękło ponad 20 godzin, grę jeszcze nie skończyłem. Dzisiaj strasznie się starałem, żeby, żeby dojść do końca, ale po prostu w momencie, kiedy wydawało się, że jest koniec, coś okazało, że to wcale nie jest koniec. Nie wiem, na ile ten drugi etap gry, yy, tak, tak mówię, drugi etap gry będzie, ile będzie trwał, okaże się. Yy, więc tak, yy, na, na, mam trochę problem z tą grą, bo to jest tytuł stricte mocno fabularny. I nie chcę zdradzić żadnych szczegółów odnośnie samej gry. Po prostu, więc postaram się mówić wyłącznie... O opowiadaj, o playu, opowiadaj o gameplayu, opowiadaj tak, o audiowizualiach Tak, tak, bo, bo wydaje mi się, o, że to bym O, o, o danej gry, o tym możesz opowiedzieć Tak, tak Dobra, i to, na do, się, to mnie interesuje, czy to jest w ogóle. w ogóle Czy to jest Outlast? Właśnie yy, nie Właśnie nie Faktycznie dobrze zaczęli, dobrze zrobić, Hubert, bo pierwsze skojarzenie, jakie miałem, jak w ogóle nawet jak o tej grze się dowiadywałem i jak połączyłem to, że aha wyrób Outlast to podobny. Tak myślałem. Tylko, że auto jest taką grą, gdzie się boję w ogóle menusów. A co mówić tam brnąć dalej w grę. Wrażenie dlatego takie podejrzewam, bo faktycznie zaczynamy przygodę kolegą, który właśnie się budzi w szpitalu psychiatrycznym. Coś, co wygląda na szpital. Tak naprawdę. I to stąd są te pierwsze skojarzenia. A cała historia rozbija się o to, że Yy, nie wiem jak to powiedzieć, kurczę, żeby niczego nie spoilować <śmiech> nie, nie jest to łatwe generalnie jest to gra przygodowa bym powiedział bardziej nawet nie, nie, niby, widok, widok jest oczywiście z pierwszej osoby yy, są elementy też yy, strzelania ale tak jak sobie teraz obcuję z tym tytułem to bardziej jest to dla mnie taki yy, no gra przygodowa z pierwszej osoby bym powiedział nie wiem czy kojarzycie takie tu o może być łatwiej Penumbra kiedyś była mm, może była, kojarzycie była, na PC była, była długo była w becie i ja w końcu nigdy nie kupiłem tej pe pełnej wersji gry nie wiem czy ona się pojawia na konsolach Dawno tego A, nie spodzałem. mi się wydaje że była i nie wiem czy nie była nawet w Goldzie no proszę no to, to zainteresuję się bo tam fizyka była bardzo rozwinięta pamiętam ale pierwsze skojarzenie to takie właśnie yy, znaczy widzę dużo aspiracji widzę i Tana Cartera dużo inspiracji Widzę dużo inspiracji Layers of Fear, w ogóle symulatorami chodzenia, popularnymi ostatnio. Jest, jest to wszystko, tylko ta gra akurat jakoś tak fajnie łączy te elementy. I nie mogę powiedzieć nic o fabule, no bo zaspojuję i to zabiorę przyjemność z gry, naprawdę jest interesująca szalenie. Yy, co można, od czego tu zacząć? Tak jak powiedziałem, gra jest pierwszej osoby. Yy, hmm. Zastanawiam się, jak powiedzieć, ja żeby panie się To ja przychodzę nie, tak? Overture, bo ta, ta się nazywała. Tak. Z 2007 roku. Jest tylko na Windows, a Linux a i Mata. Okej, okay, ale to, to się tym zainteresuje. Jest to gra przygodowa z pierwszej osoby, tak można powiedzieć pokrótce, gdzie wcielamy się w... Wydaje się, że pacjenta w tym szpitalu, który się budzi i ma... Y ma doświadczać pewnych rzeczy. Tak mogę powiedzieć enigmatycznie. Chodzi o to, że nawiązujemy kontakt z pewną osobą i on nas prowadzi w grze. I kurka wodna, jest dalej ciężko, ciężko o tym mówić, bo jak cokolwiek powiem, to zacznę spoilować fabułę, powiem wam szczerze. Więc sama rozgrywka na ten sposób, że eksplorujemy dosyć rozmaite lokacje. Są to właśnie budyn pomieszczenia tego szpitala, Asylum, pojawia się tam określenie, czyli taki, no, ewidentnie wygląda na wariatkowo, przynajmniej na początku. Yy, yy, yy, jest trochę otwartych terenów i tak naprawdę początkowo postać nas, nasz bohater właściwie nie bardzo wie co jest grane, tak naprawdę. Jest dużo, duża tajemnica tym wszystkim i hmm, kurczę, teraz im dłużej o tym próbuję mówić, tym jest mi trudniej. Yy. Powóżcie mi jakoś, nie wiem, co chcecie, no graficznie, jest to na Unrealu gra, no trochę odstaje, ciężko ty mówisz. To jest ja pytanie, no, pytanie, trochę z pierwszej osoby, czyli Tak jest Jest, jest jakiś, nie wiem, szalony sposób na kontrolę, czy to jest to ta typowa FPP, wiesz? Nie, nie, nie, nie, nie, a wy, wiecie co, ja trochę inaczej zacznę, bo tak czy zaczynam już od 5 minut, ale trochę inaczej powiem. Przede wszystkim, właśnie, to takie rzeczy bezpieczne. To jest gra studia Farm 51, The Farm 51, polskiego studia z Gliwic. Mm -hmm. To jest w ogóle piękne. Właśnie, o tak, są bezpieczne fakty. Gra powstawała tak naprawdę już od roku, ja wiem, to był przełom, te trzy lata. To był przełom roku, hmm. kojarzycie w ogóle pierwsze zapowiedzi? Bo oni tłumaczyli, że o, to jest pierwsza gra, w której skanujemy otoczenie i na tej podstawie przynosimy to do gry. Pewnie może byłem coś świta już, bo ja teraz jak sobie grałem, to, nie, to zacząłem kojarzyć po pierwszych lokacjach tak naprawdę. I ten Carter też tak zrobili? Tak, no. tak, tak, tak. Bo, bo pierwsze, pierwsze sygnały o tej grze to był rok, przełom 2013-2014 rok. Mhm. Miała wyjść w 2015, ale potem y, okazało się, że Yy, chyba chyba mieli problemy z deweloperką, zmienił się wydawca jest w tej chwili Namco Bandai no i mamy grę w 2017 roku i teraz tak z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że fajnie, że ta gra nie wyszła wcześniej bo yy, naprawdę jest to dopracowany produkt i w tej chwili no, nie spotkałem się z jakimiś większymi problemami, jeżeli chodzi o technikalia to też mogę tu pochwalić Jejku, ale mam problem z tym tytułem, bo tak przy się. myślałem, a to banalne, bo to świetna gra, więc będzie łatwo się mówić. <śmiech> a tutaj jest ciężko, no bo wiecie co, no dużo łatwiej spojrzeć o tytule, który jest zwykłą strzelanką, idziemy do przodu, prujemy, no, przeciwnicy padają jest spoko, tak? I dobrze się bawimy, a tutaj jest tyle y, elementów, y, które spojują niestety fabułę jakby to powiedzieć, czekaj, dajcie mi chwilkę, żebym tak ułożył myśli. Ale czekaj, to jest zamknięta historia od do B, czy otwarty świat? Moj... Nie, nie, nie. Absolutnie jest to zamknięta historia. Jest to w ten sposób skonstruowane, że ten szpital jest tak jakby hubem, pewnego rodzaju hubem do odwiedzania kolejnych lokacji. Mm. Kurczę, czy mogę, A, czy ja mogę powiedzieć? Czyli nie coś w Trochę tak. Chodzi o to, że... Mm... Jejku, jak? Nie, bo, boję się jakby mówić takich rzeczy z początku historii, żeby nie, nie zepsuć e, grania osobom, które będą chciały nie, zagrać. Nie, to słuchaj, nie, pomysł, pomysł jest prosty. Czy DRA ma, właśnie mówisz, ma taki hub, czyli nie wiem, działa mniej więcej na poziomie, tak jak, nie DRA w Dishonored? Które to nie? Nie, właśnie, w, tylko troszeczkę w jedynkę. Trochę w jedynkę gra. Bo, bo te gry są bardzo do siebie wszystkie podobne, tak naprawdę, mają... Zawsze jeden hub, z którego wyruszamy do następnych rozdziałów, które są najczęściej nowymi lokacjami. Ona jest zawsze taka bardzo liniowa. nie Niby nam się wydaje, że ona jest otwarta, duża, no bo wiecie, mnóstwo lotacji, ale jednak mhm. ona jest bardzo liniowa czyli musimy najpierw przejść jedną lotację, żeby pójść do drugiej, żeby pójść do trzeciej, i, i do każdej przechodzi się zawsze z tego jednego huba. To tutaj nie, jest. To... To jest... To jest troszeczkę tak, że jakby w pewnym stopniu ten szpital jest, jest takim miejscem wyjścia na, na wszystkie lokacje, tylko to, to nie jest tak, że na te, do tych lokacji przenosimy przechodząc. Chodzi o to, że tam się przenosimy. I to jest pewien, pewna podstawa w tej grze, że tak naprawdę yy, to na początku nie jest wyjaśnione, ale tak jakby yy, jesteśmy przenoszeni siłą do innych miejsc, tak mogę powiedzieć. Czyli na przykład trafiamy do lasu. Albo do, do, do lasu, w którym jest jakiś kompleks opuszczony, zniszczony i tam coś się dzieje. Ale okej, okay, powoli już zaczynam, dochodzę do tego, jak by chciał o tym mówić. Generalnie mi się trochę w detektywa, trochę takiego speca od mokrej roboty. Tak przynajmniej na początku nam gra to przedstawia, czyli na pewno jesteśmy osobą, która jest znajoma z bronią od samego prawie początku y, obcujemy z bronią palną. Wiadomo jest, że jesteśmy wytrenowani w tym fachu. Y, wiadomo też, że jesteśmy złożoną bardzo osobą, jeżeli chodzi o psykikę. To nie jest taki prosty, nie wiem, płatny zabójca, który bierze dowolną robotę i, i, i zabija. Y, tak naprawdę zwyczajni jesteśmy zatrudnieni w pewnej firmie, ale w dużej mierze na samym początku gry i przez większość historii przeżywamy przeszłe wydarzenia. Czyli troszeczkę tak jakby mm, przeżywamy przeszłe rzeczy w jakiś sposób. Nie będę mówił w jaki, żeby tego nie, nie, psuć, nie psuć zabawy. Czyli, czyli raptem pojawiamy się w jakiejś lokacji i mamy za zadanie y, po prostu zwiedzać. Mamy, ją, mamy zbierać dowody, a głównym naszym zadaniem jest tak naprawdę prowadzenie dochodzeń, że ta totalnie, tak? czyli jest strzelanka, dochodzenia i teraz jak szukam sobie takiego przykładu, z przeszłości to, to gra, o której kiedyś wspominałem i to było e, Condemned Criminal Origins. Może kojarzycie? Taka gra, e, w której analizujemy zabójstwa. Może to coś wam mówi? Czy nie bardzo? Byłem wydana na konsole. A szkoda, bo e, ja nawet teraz, jak sobie grałem Get Even, to bardzo zapragnąłem wrócić do tamtej gry i sprawdzę, ile ona tam na 360 kosztuje, bo wiem, że nadbyły były dwie części. E, I po prostu metody, metody gameplayowe, znaczy techniki w gameplayu, mechaniki gry właśnie bardzo mi się skojarzyły z Get Even. Ja w ogóle podejrzewam, że oni się bardzo mocno inspirowali też tą grą, czyli już widać, że mamy inspirację Carterem, Lays of Fear bardzo mocno. Nawet Natalia tak patrzyła z boku i powiedziała, aha, trochę widzi, widzi Layersy, akurat taki był fragment, który trochę to przypominał. Czyli już powoli, nie wiem, czy wam się układa obra obraz tej gry troszeczkę w głowie? Próbuję tak, żeby nie psuć Może. grania. No. Czyli czyli właściwie gra eksploracyjna z elementami strzelaniowymi, ale to gra jest tak zaprojektowana, żeby to strzelanie nie było sednem, chociaż jest istotne, nie da się ukryć. Nie, nie ma narzuconego jednego y sposobu przechodzenia, tak naprawdę. Jej Możemy lej, sobie bym słuchało preju. No tak, tylko że Prey jest dużo większą grą, tak? Naprawdę? Nie, no tak, tak, tak, W innych tak, tak. realiach, no. To... no. Y jest inną wiesz, ale pod względem takich mechaniki, nie, to ja bym słuchał o Preju, no bo jest jeden hub, nie, gdzie idziesz do, jesteś tam przenoszony w odpowiednie, czy sam mhm. wchodzisz w odpowiednie rotacje? Y masz pistolet, z którego możesz korzystać i on jest ci trochę potrzebny, ale nie musisz. No, no jest mówić. trochę tych części wspólnych. Faktycznie, jak tak ciebie słucham, to... to tak. Wiesz, Ale dodatkowo wiesz, y y sa, sam stwierdziłeś jeszcze y fakt, wiesz, pewnej, że to jest wariatkowo, a w, w Talos, w Braju, też nie jest stricte wytłumaczone, co się dzieje, więc musimy odkryć historię i odkrywamy, wiesz, poszczególne y y y poprzednie wątki, co tam się działo, więc... Mówię, to jest dla mnie, ja bym słuchał Opreju, tylko, że to jest, dla iwan jest <gum> mniejsza, bardziej, mniejsza bardziej straszne i, i mniejsze. To znaczy, ja w ogóle początkowo sądziłem, że, że ta gra będzie dla mnie taka totalnie przerażająca, tak? Że będę miał, będę miał problem w to grać, tak jak w Outlast'a. Ja się w końcu przełamie do Outlast'a, tylko, że... Znaczy, nie, nie wiem, czy się przełamie, to się okaże. Będę próbował w każdym razie. Ja... Sądziłem, a to tak będę się bał zrobić kroka. To tutaj troszeczkę jest inaczej. Tutaj to jest głównie gra eksploracyjna. Nawet y, Michał, który był u nas na odcinku, opowiadał o swojej grze Send the Soul", bo też przeszedł już Get even, powiedział, że y, że dawno nie grał w tak dobry symulator chodzenia. Ale tutaj ja bym nie mówił, że to jest symulator chodzenia, bo w symulatorach chodzenia nie ma tyle elementów gameplayowych i tyle anali jakby analizy otoczenia. Jeżeli chodzi o, o, o mechaniki gry, może o tym powiem, chaos jest totalny w tej mojej powiecie, ale może to ułożę. Przede wszystkim nasz bohater prowadzi, prowadzi dochodzenia, narzucone troszeczkę to jest, że, że to musi robić. Przeżywa pewne swoje jakieś przeszłe sprawy i to dzieje się w ten sposób, że ma, mamy smartfona na to też jest część wspólna z Condemned, Condemned Criminal Lodging, gdzie nawet też była komórka, tylko taka stara, tutaj mamy nowoczesnego smartfona, gdzie mamy kilka aplikacji i wszystkie te aplikacje w grze są wykorzystywane. Mamy latarkę z UV światłem, mamy skaner otoczenia, mamy również mapę taką, no, można powiedzieć, wojskową i mamy też... Komunik funkcje komunikatorowe, komunikatorowe, czyli na przykład y, wiadomości tekstowe. Mamy też y, takie zdjęcia poszczególne, jakby, powiedzmy zdjęcia y, bieżących wydarzeń, tak? Z jakimś drobnym napisem, czyli tak coś, co nas wprowadza y, w danym miejscu na fabułę. I i ten, i ten, powiem szczerze, ten telefon, jak tam, nie wiem, czy patrzycie na screen na Xbox Live, on w zasadzie non-stop jest używany w grze i za jego pomocą badamy otoczenie. I to dzieje się, może powiem, jak na przykładzie. Chodzi to na przykład, że jak wchodzimy do pomieszczenia i mamy, mm, powiedzmy, leżące ciało, załóżmy, albo jakąś szmatkę, jakiś obiekt, który y, można zbadać, to y, patna wibruje i w tym miejscu jakby sygnalizowany jest, że możemy to zbadać. To nie jest tak, że można, y, nie wiem, czy, że trzeba y, jakby ostrzeliwać tym telefonem całe pomieszczenie. To jest tak skonstruowane, że można podejść do danego przedmiotu. Yy, sygnalizuje nam nasz telefon, że coś tam jest do zbadania i yy, bada to. Dodatkowo nasz telefon ma, wydaje się, zbudowane coś w rodzaju sztucznej inteligencji. Robi analizę na przykład DNA. Czyli troszeczkę takie, trosze, troszeczkę dochodzenie prowadzimy w dużej mierze. Tak naprawdę. I kurczę, no jak to powiedzieć jeszcze? Hm. Ciężko, ciężko. Chyba w kolejnym odcinku będę, będę mógł lepiej mówić. Zastanowię się tak naprawdę, jak o tej grze powiedzieć, żeby niczego nie zepsuć. <laughs> tak naprawdę. Czyli na tą chwilę trochę strzelanka, trochę symulator chodzenia, no y, troszeczkę gra eksploracyjna, świetny mariaż wszelkich możliwych gatunków, które lubię, a ostatnio szalenie lubię gry przygodowe, więc sz szalenie dobrze do, mi, do, do nich mi się wraca, więc y na razie mogę zachęcić, no na, zachęcam na pewno do kolejnego podcastu, gdzie spróbuję powiedzieć trochę szerzej. No, może bo w tej chwili mam, się... mam... Yy, Tak, tak, bo właśnie ja bardzo liczyłem na to, że dzisiaj uda mi się skończyć, ale gra yy, po prostu zaskoczyła mnie pewnym zwrotem akcji, który spowodował, że właściwie jest ciąg dalszy, którego się zupełnie nie spodziewałem. Co za bałagan dzisiaj, no, okay. że powiedzi mój, naprawdę, bo, bo. Jest długa no, na pewno ta gra. No jest zaskakująco długa. Ja sądziłem, że to jest na kilka godzin z górką, a się okazało, że ma pewne techniki w sobie wbudowane, które bardzo fajnie, bardzo fajnie przedłużają rozgrywkę i może, może o, o, o tym spróbuję jeszcze powiedzieć, zastanawiam się. Dobra, a ja mam pytanie Kurczę, pod ciężko względem to mówić. audiowizualiów. Jak wygląda i, i tak dalej, nie? Tak, czy gubi klatki? Mhm. Tak, i wydajność, tak, to jest... Znaczy tak, gra chodzi ogólnie bardzo dobrze na Xbox One, to mogę powiedzieć. Chociaż zdarzają się miejsca, gdzie troszeczkę spada, spada animacja. Są takie, troszeczkę to jest jak w Layers of Fear, że gra chodzi świetnie, świetnie i są takie miejsca, gdzie troszeczkę spada, ale to na pewno jest mniej bolesne niż w Layers of Fear, tak mogę powiedzieć. Tak samo warstwa wizualna. Gra jest stworzona w silniku Unreal. Wrażenie Chyba nie, chyba niekoniecznie. Nie wydaje mi się, bo twarze są takie dosyć plastikowe, zauważyłem, jeżeli chodzi o, o jakość grafiki. Ej, chociaż teraz nie wiem, jaka najnowsza gra jest na Anilinu, tak naprawdę, żeby coś porównać. Musiałem się zastanowić. Mm, zaraz ci powiem. Już ci mówię. Już ci mówię. Są... Jest cały wypis, wystarczy dobrze e, znaleźć. Nie, okej, okay, ale to, to, to, to powiem... Tak, to co widzę na ekranie bardzo cieszy moje oko. Jedyne zastrzeżenie jakie mam to to, że troszeczkę miejscami są niskie jakości tekstury, tak jakby były w niskiej rozdzielczości. I to jest cały mój zarzut, który mam, bo to co widzimy i efekty postproces i jakby ogólna jakość oprawy jest bardzo dobra. Chociaż jak rozmawiałem trochę z Michałem o tym, powiedział, że troszeczkę wygląda jak z poprzedniej generacji miejscami. No, i może, może byś się z tym zgodził, ale dla moich walor, dla moich wrażeń estetycznych to w ogóle jest wystarczająca jakość uprawy, absolutnie. No Bo ja ten tak tytuł. Przeglądam, jakie drony mm -hmm. wyszły na najnowszym Unrealu, żebyśmy mógł mniej więcej porównać. No to Submerge wyszło już na Unrealu czwartym. Co tu jeszcze mamy? Kingdom Hearts HD 2.8. To już jest dobre właśnie. No i jest Street Fighter 5, na przykład Titan 7. Street Fighter 5 jest na Adrilu, naprawdę? No, Street Fighter 5 jest zapisane. To jest ciekawa że to wiedza jest w ogóle. Jest na Unrealu 4 mhm. właśnie zrobione. Girls 4. Są na mhm. Unrilu zrobione. Hmm. Więc znaczy tego, jak sobie tak, jak... tak przejrzysz listę, to ciężko ocenić, że, czy to jest kwestia silnika, żeby dra wyglądała lepiej czy gorzej, bo zobacz, dirsy wyglądają super, ale ten siódmy ponoć już nie wygląda jakoś cudownie. Ja właśnie, właśnie na tym się zastanawiać, bo twórcy Gativen tak naprawdę chcieli zrobić fotorealizm. I w dużej mierze moim zdaniem to wyszło, bo przecież oni, tak jak tam w materiałach promocyjnych było, oni też skanowali otoczenie. Nawet pamiętam, że był taki pierwszy, pierwszy filmik, gdzie tak kamera wokół się kręciła, tak orbitowała sobie. I właśnie było widać takie realistyczne graffiti i tak dalej. Czyli oni tak naprawdę wykonali mega pracę, gdzie skanowali całe otoczenie, ale być może też development gry dosyć długi, bo to mówimy o tych o trzech latach może spowodował, że musieli pójść na pewne odstępstwa, no i to, że była przesuwana premiera z 2015, to też swoje robi, no. Znaczy to, co, to, co widzimy, może nie jest jakimś tam, nie wiem, absolutnie odkryciem Ameryki, jakimś, że, że wiecie, że jak większość gier, teraz wydawałoby się, że nowa gra, to musi wyglądać cudownie i przełamywać kolejne bariery estetyki z poprzednich gier, ale tutaj tak nie jest. Po prostu to, co widać, jest bardzo dobre, tak powiedział. Tak trochę e, enigmatycznie, <śmiech> tudzież dyplomatycznie. Po prostu oprawa nie przeszkadza w zabawie, i, e, i ten las wygląda fajnie, i te zabudowania, e, że chodzi o same poruszanie się, też jest poniutkie, bardzo przyjemnie też. E, nawet nie, że się strzela, chociaż akurat do. Jeżeli chodzi o do, um, przeciwników, mam takie zastrzeżenie, że troszeczkę te animacje nie są specjalnie jakieś fantastyczne, no ale też pamiętajmy, że to nie jest e, Overwatch, czy, czy nie wiem, czy jakaś inna gra, czy, czy, czy Destiny, tak? gra stricte strzelankowa, tak, gdzie strzelanie jest esencją, czyli esencją jest eksploracja, czyli e, drobiazgowe poszukiwanie dowodów łączenie faktów i odkrywanie całej tej fabuły, która naprawdę y, mnie szanie zaskoczyła. Oczywiście teraz, jak już jestem na tym etapie gry, gdzie y, ponad te 20 godzin już spędziłem, to wiele rzeczy się wyjaśniło, ale wielokrotnie y, grając jeszcze tak, y, łapałem jednego słuchacza w domu, czyli moją żonę i mówię Kot, Natalia, zobacz w ogóle tutaj y, to, co myślałem, że jest tak, to w ogóle okazało się inaczej. No stop to przeżywam po prostu. Jest to tak... Y, tak pogmatwana, fajnie historia, że, że zbieranie tej całej wiedzy, łączenie w całość yy, sprawia większą frajdę niż yy, samostrzelanie, strzelanie, czy, czy chodzenie sobie tam po prostu. Pod tym względem ją oceniam, tak? że, że jest intrygująca, tak bym powiedział, bardzo. Samo to, jak odnajdujemy kolejne dowody, yy, no to mogę powiedzieć, to, to powiem taką jedną ważną rzecz, yy, że jest takie miejsce w grze, gdzie dowody można przeglądać. Jest to oczywiście fabularnie uzasadnione. Yy, i możemy sobie yy, tak jakby, jest, to, jest to przedstawione na, na takiej jakby tablicy korkowej czyli yy, nie wiem czy kojarzycie z elementary jak, jak tam Sherlock sobie to robił, już taką wielką tablicę i na niej wszystkie zdjęcia jakieś wydruki maili jakieś yy, bilingi telefoniczne, wszystko w jednym miejscu i to jest łączone takimi yy, nitkami czy tam gumkami po prostu, kojarzycie takie coś może ja to nie kojarzę, bo nie oglądałem jeszcze. Hubert, pomóż mi, bo ten całe no, opowiadanie się to jest jeden wielki bajzel. <laughs> nie, no, to tak Tak to ja nie no, mogę to, nie ładnie powiedzieć. To jest powiedzieć. takie domino. No tak, takie, taka wielka tablica, na której mamy, powiedzmy, jak znaleźliśmy zdjęcie, yy, czy wycinek z gazety. A, takie detektywistyczne. Tak, no. tak, właśnie to chciałem powiedzieć bardzo pokrętnie, że to jest taka, tak jakby... Mm, takie, taka tablica, na której możemy yy, przeglądać wszelkie dowody i połączenia między dowodami. Co z czego wynika, jaka, jaka postać się z kim łączy, yy, jakie fakty i stopniowo buduje nam się ca całość. Yy, I to jest grze przedstawiona na takich wielkich tablicach i teraz każda lokacja, którą odwiedzamy jest yy, przedstawiona swojej tablicy i yy, ponowna jakby yy, gra daje możliwość ponownego przejścia lokacji, aby uzupełnić Uzupełnić wszystkie dowody rzeczowe, które tam znajdujemy, i dodatkowo, jeżeli wszystko znajdziemy, czyli wrócimy do danej lokacji i znajdziemy wszystko, to jesteśmy nagradzani w pewnym stopniu, czyli jedna z fajniejszych mechanik zachęcania gracza, że przechodził drugi raz, czy nawet trzeci raz daną lokację, przeżywał ponownie dane zdarzenia. Tak powiem. Na razie zdaje mi się, że nic nie zaspoilowałem, staram się, żeby nie ten, tak jak nie było jak z Uncharted, że tak łatwo poszły spoilery. <grych> znaczy, ja bardzo zachęcam do sprawdzenia tego tytułu, bo to jest jedna z ciekawszych gier w ogóle ostatnich czasów dla mnie. Naprawdę, jak sobie w nią grałem to i, i Quantum Break mi się przypomina, i właśnie ten Condemn Criminal Origins, i Lace of Fear, i Ethan Carter, te wszystkie gry wszystko mi się łączy w całość i, i w tym tytule widzę to wszystko po prostu. I nawet niezła, niezłe elementy strzelania i jest pewien taki e, element nowoczesnego zbrojenia też. E, pewna, pewna rzecz, której jeszcze w grach wideo nie było, co już wiecie, że teraz jest trudno zrobić coś, czego w grach wideo nie było tak naprawdę. Tutaj oni to zrobili. I postaram się nie mówić więcej już, żeby nie psuć, bo tą grę po prostu trzeba zagrać. Ona nie jest droga. Cyfrowo kosztuje w granicach 100 złotych, więc super jak na cenę premierową wyszła około dwóch tygodni temu, jak dobrze pamiętam. I ogromnie żałuję, że nie kupiłem w pudełku, żeby Hubert sobie zagrał, także jakoś stworzyłem możliwość, żeby z tym tytułem się zapoznał, bo jak widać jest mi ciężko o nim mówić, bo bo mam wrażenie, że jak zacznę, zacznę wchodzić w szczegóły, to ujawię takie bardzo ważne aspekty, a Odkrywanie tego było dla mnie tak szalnie przyjemne i tak koparę miałem na ziemi momentami, że nie chcę tego odbierać słuchaczom po prostu. Po prostu zachęcam, grajcie w tą grę. Mam nadzieję, że na kolejnym podcaście jakoś ułożę to wszystkie, te, te moje myśli w jakąś całość, bo w tej chwili troszeczkę mam wrażenie, że moje wrażenia z tej gry są takie chaotyczne jak przeżycia bohatera w grze. Naprawdę, chyba się wczułem za bardzo, coś mi się zdaje. Także tutaj... Może Hubert też będzie w stanie zagrać jakoś, kurczę, no bo to warto było o tym Może. pogadać. Może nawet kiedyś chętnie spoilerowo o tym pogadam, naprawdę. Bardzo chętnie wrócę do tematu Getiven, bo nawet teraz, słuchajcie, po 20 godzinach nie wiem, skąd wziął tytuł gry. Serio. A bardzo skrupulatnie przechodzę, bardzo skrupulatnie zbieram dowody, wracam do danych lokacji, próbuję przejść inaczej, bo gra też nagrada za przechodzenie w inny sposób tego samego poziomu i momentami przebija czwartą ścianę, także Hubert, to jest gra dla Ciebie. Ja jestem tego pewien, że powinieneś zagrać. Na pewno zagram, kiedyś. Ja, no, ja, ja mówię Wam, to jest tak dobry tytuł, że ja się nie mogę doczekać, jak do niej wrócę, bo teraz tam jest taki twist fabularny, tam czekają na mnie takie rzeczy, że no jestem ciekaw, czy to znowu jest kolejne 10 godzin, no zachodzę w głowę, no bo ja byłem pewien, że jeszcze zanim zaczęliśmy nagrywać czy jakieś godzinkę, półtorej godzinki temu jeszcze, jeszcze grałem ja myślałem, że kończę grę, słuchajcie myślałem, że o, już się domyka historia wszystko się wyjaśniło, ale nie okazało się, że jest absolutnie ciąg dalszy i, i wow, wow, wow, wow jestem zaskoczony w ogóle tym, jak ta gra na mnie zadziałała, jak duże emocji przeżyłem tej pory, także musicie zagrać, wy też, nie tylko słuchacze wy też musicie zagrać, koniecznie jakoś trzeba zakombinować dobra to dominik. Ja Przepraszam, ten do chaos. Nie, nie ma problemu. Oj. E, słuchajcie, to ja może szybko o, tak na zmianę zrobimy. Co ty na Dominik? Ja chwilę i za chwilę ty zwrócisz do siebie. Dobra, jasne, jasne jest. Słuchajcie, w czwartek albo w środę jakoś tak już nie, nie, nie będę kombinował pod względem dat. Kiedy dokładnie było to w poprzednim tygodniu. Wpadły dwa dlc o tych dwóch DLC będę opowiadał i zaczniemy od mniejszego, czyli od Diablosa. Wpadło DLC do Diablo 3 i jest to, jak to się ładnie nazywa, przebudzenie necromanty. Powiada to na tym, że dodali nową postać. <laughs> I, I na tym właściwie mógłbym zakończyć, ale, ale nie. To wszystko? <laughs> Ale nie, nie zakończę, bo nie dość, że wpadł, wpadła nowa postać, to trzeba był update do gry, która połatała, pozmieniała nowe rzeczy, dodała nową lokację, no masa, masa różnych rzeczy, a sam, sam necromanta też jest bardzo specyficzną postacią, bo sam DL, samo DLC kosztuje 60 zł. a i za 60 złotych sama postać to tak trochę, wiecie, mało, nie? tak by się nam mogło wydawać. Ale tak naprawdę tam jest tak dużo rzeczy, które siedzi pod spodem, że to aż sam nie sądziłem. Nekromanta jest postacią, która jest bardzo podobna do łowcy demonów, ale jednocześnie też do szamana. W wielu momentach taką jest taką kombinacją wszystkiego i każdy gracz mu się podoba, bo jego umiejętności są naprawdę rozwinięte. Yy więc może, nie wiem, wstrzeszać sobie na przykład szkielety, tak jak robi to szaman i mieć swoje, wiecie, przyboczne i wysyła. Mówiła, walczcie za mnie, ja wam tam tylko będę pomagał. I se stoi z boku i rzuca jakimiś podstawowymi czarami, ale ca całą robotę robią w jego... Wiecie... przedupasy że się tak wyraża. <grych> Jest także możliwość stricte skupienia się na czarach i rzucaniu potężnych zatlęć i... O, o dodatkowo jest jeszcze możliwość stworzenia takiego e, kogoś podobnego właśnie do krzyżowca czyli jest tam taka umiejętność e, e, nekromantyk, gdzie może przywdziewać kości jako kościana zbroja i wiecie, robić zamęt A, jest tak dużo elementów, które się, się tam zmienia jestem w ogóle pod wrażeniem, jak dużo elementów też zostało stricte stworzone specjalnie pod nekromantę. Bo ma umiejętność, która się nazywa na przykład wybu wybuch zwłok. I wyobraźcie sobie, że każdy potwór, który zginie zostawia zwłokę ja. i jak klikniecie, wiecie, graliście w Diablo mniej więcej, powinniście kojarzyć. Że jak macie w 23 dni, no ja to mniej więcej będziesz miał pojęcie, kiedyś. jeżeli w żadne Diablo nie grałeś, ani w jedynka, ani w dwójkę nawet? Nie. No jest... Wow. <śmiech> nie, But... bo dominik to na pewno grał w któreś. Nie no, jedynkę grałem. Pamiętam, że wyskoczył komunikat, że sorry chłopaku, ale powinieneś mieć minimum Pentium 100. <śmiech> no, te, by, były takie rzeczy. A nie miałem, wtedy miałem 486. <śmiech> nie, ale to jak sobie popatrzcie, bo na YouTubie, żeby mieć więcej pojęcia, no to jest tak, że macie Wokoło siebie, nie wiem, 20-30 wrogów, no i wszyscy zginęli, nie? I przychodzi wielki Bosior i staje na tych zwłokach, i we jeden przycisk, i wszystko nagle wybucha, nie? Po prostu jest w na czerw czerwonej krwi. I żeby to dobrze działało, żeby nam pod względem wydajności, wiecie, konsola sobie z tym dała radę, i dodatkowo, żeby to dobrze wyglądało, to widać, ile tam zostało włożone pracy. Dodatkowo. Elementy otoczenia, które, które, są znowu stricte stworzone pod nekromantę, które on może dotknąć, a nikt inny nie. No po prostu wow. No i oczywiście najlepsze tłumaczenie ever. R Ryszard Chojnowski, Szapoba znowu za netromantę, po prostu wow, cudo. Cudo, cudo, cudo, trzeba po prostu siąść i, i przesłuchać, ja nadal chyba wszystkich kwestii jeszcze nie, nie wysłuchałem. No, a co do samego e, update'u w Diablo 3, to nie będę może się specjalnie rozwodził nad tym, ile rzeczy e, zostało dodane, przynajmniej w tym, e, w tym najnowszym. No, ale ja takie, takie podstawy, może jak tutaj sobie tylko mi się otworzy strona, bo mi się otwiera i otwiera i otwiera. O, jest. Dobra. No to pierwsza podstawa. A, zanim jeszcze zanim jeszcze update. Jedna rzecz, która mi się spodobała. Stworzyłem sobie nową postać, nie? tego nekromantę. Jeżeli ktoś grał w poprzednim, poprzednim... w Diablo, Diablon, inną postacią, no to zostawią wam mistrzostwa, zostają wam różne dodatkowe takie elementy z sezonu, które możecie po prostu przywdziać. I wiecie, tworzycie nową postać i możecie już na samym początku i... Być o 3 razy do przodu, nawet nie więcej, bo dacie sobie nie wiem, z 20 punktów do szybkości ataku, nie, tego typu rzeczy. Po prostu jest tyle rzeczy zrobione, ale to jest fajna rzecz, mówię. To, to, to się przydaje. A w samym update'cie, jest, ile to jest strony, ja dać przewijam i przewijam główna główno... Główną rzeczą to widzę jest rozwinięcie necromanty i dodanie nowych, legendarnych przedmiotów, zmiana ich działań i tak dalej, i tak dalej, wiecie, warto przejrzeć samemu chyba najlepiej, będzie po prostu przejrzeć patch 2.6.0 na PS4, DLC1 i pc -cie. Największą jest ten nekromanty, jest super. Nie, nie, nie żałuję wydanych 60 zł na patch. Nie, wiem, czy tam na DLC z jedną postacią. Mhm. Bo w ogóle ja przymierzam się już do Diablo dłuższy czas. To znowu jedna z tych gier, które kiedyś przeskoczyłem. Diablo ma jedną zaletę. W, I ma jedną zaletę w porównaniu do Diablo 3 z wersji pc -towej. Wiecie, jaka ta zaleta jest? Ma lokalnego koopa. To okay. jest jedna z niewielu no, gier, która. Wiecie, je, posiada taką rzecz. A dodatkowo Diablo 3 na padzie jest naprawdę dużo przyjemniejszy. Ja posiadam jeszcze Diablo 3 z peceta i miałem jeszcze peceta i grałem, to mówię, no jest to dużo przyjemniejszy. Do tej pory nie rozumiem, dlaczego Blizzard nie wtłoczył rozwiązań. Wiecie, że podłączasz pada i w Diablo 3 można drać padem na plececie. Nie da się, nadal trzeba drać myszką i klawiaturą. A to jest zaskakujące. Jestem zaskoczony mega. Nie widziałem. Nie, nadal, nadal nie, nie ma. Musi, że, jeżeli chcesz drać na padzie, Musisz kupić wersję tą czy to PS4, czy, czy Xbox One. Mm -hmm. Nie zainteresowałeś mnie nawet. Nawet, war nawet. Ja czy, się teraz, bez... A tym bardziej, że teraz jest naprawdę e, fajna cena, tam 200... 200? Nawet chyba nie 200. Ja bym sobie... Nie będę, nie wiem, czy zaraz e, szukać, ale jest... Do sprawdzenia. jest. Jest do sprawdzenia dokładnie e, cena... Na, na, na Xbox Live i ile to kosztuje. i z... A wiesz, co zaraz ci szybko szybko znajdę, bo dzisiaj z rana patrzyłem. To jest. W tym. Jejcie. Tak sobie jeszcze korzystam z okazji, że teraz tam patrzysz sobie to. Tak sądziłem, że ten nasz 50 odcinek to będzie jakiś epic, a to po prostu jest normalny no, no, Normalny podcaścik. No. Z... Tak, tak. Jak sobie tutaj... Tydzień, w tydzień. W tydzień przy. Dokładnie w tydzień. tak. Życie. I, i, <laughs> życie. Tak, po prostu <laughs> życie, życie, życie podcastowe i A, tak naprawdę. Diablo 3 w, się... w tej chwili z Goldem kosztuje 162 zł w wersji Eternal Collection zawierający Reaper of Souls, czyli. Podstawkę tam z krzyżowcem i ten tak dalej czy I przebudzenie nekromanta. Patrzyłeś, czy to nie jest na promocji? Bo ta promocja będzie przez tydzień. Może to jest z promocją? Zostały, tak, to jest promocja. A, Jeszcze my. dwa dni zostały. Normalnie drzew będzie kosztować 250 zł. A, a, dwa dni zostały. No to to nie jest ta promocja, ta główna, wielka. Nie, nie, nie. To jest promocja stworzona stricte pod to, że wyszedł romanta Oni ją to, no tak akurat pasuje. To we wtorek my. musiało wejść w takim razie. Uh, więc wiecie. Tak przeciągnęli po prostu. Cały jeden tydzień był na to, żeby kupić sobie trochę taniej, jeżeli ktoś nie ma w ogóle Diablo 3, ze wszystkim. I wiecie, cena jest dobra, bo to jest 100 zł taniej. A to jest mhm. naprawdę gruba promocja przy Diablo 3. Okej, okay, ale dia Diab Diablo właśnie yy, wiem, że trochę takie... No nie, dobra, tam jest aktualne, bo w końcu wyszedł dodatek, czy też patch. Do Diablo 3 to jest bardziej gra na gracza solo, czy bardziej dla gracza w kopie, jak uważasz? To jest gra dla wszystkich. To jest jedna z niewielu gier, które robią to dobrze. Bo możesz grać sobie spokojnie solo i wyciągniesz z do ich historię, bo drama swoją fabułę i będziesz się też świetnie bawił, robiąc szczeliny i, i po prostu no, robić to samo, co robiłeś w Dead z przedmiotami, nie? Po prostu upgrade'ować sobie ciągle swoją swoje przedmioty. Mhm. No, ale dranie z, ze znajomimi też ma swój urok. Po prostu jest fajnie pobiegać razem po całym świecie Diablo i po, pozabijać potwory, porobić bo, nie wiem, robić właśnie szczeliny i tym podobne rzeczy. Dodatkowo jeszcze wjeżdżają teraz sezony i, i pozwalają wiecie, robić zdobywać następne nagrody w danym sezonie oddzielnymi postaciami, no to to jest następna motywacja do no, tego, żeby po prostu podrać. Mm -hmm. okay, Mówię, jest, okay. jest to fajne, bo tam jest w sezonach na przykład jest ranking pokazane, więc widać kto kiedy grał i, i ile, no i można się też trochę pościgać. Ale można też już drać razem w postacią sezonową i nie ma z tym żadnego problemu. Wydaje mi się, że może, moglibyśmy w przyszłym odcinku pogadać w ogóle o no, teraz taki temat właśnie, to mi się jakby wyklarował w głowie, o tym czy jak, na, na ile fabuła w grach dla nas istotna w grze, bo powiedziałeś o tym, że przechodzimy tak naprawdę, tak jak w Division, no nie? Że, że chodzi o grind pod przedmioty. Nie, wiesz to Diablo pierwszy raz jak przejdziesz to ona ma prze, naprawdę dobrą fabułę jest dobrze zbudowana Ale ja to jest praktycznie dobra historia to jest praktycznie taka, dobra, toż naprawdę w... dobra historia, od początku do końca chcesz poznać, wiedzieć co się dzieje yy, dokładnie dodatkowo, ja pamiętam samą podstawkę, bo najpierw było podstawka, później Reaper of Souls, a teraz jest Rise of Necromancer. No to te, ta podstawka miała taką fabułę mm, fajną, ale nic szczególnego i dopiero jak doszedł Reaper of Souls z tym jednym dodatkowym aktem, ale to tak totalnie zmieniającym w ogóle całą historię, że jest wow, w tej chwili się super w to graje, tak po prostu dla, dla historii, nie? Ja przez chwilkę tam śledziłem tego streama, bo tam z Dawidem Aronem i z tobą był krótki stream, tak znaczy ted, krótki ted. akurat wtedy i tak składałem odcinek więc miałem inne zadania, ale tak jednym okiem patrzyłem i tak troszeczkę zaciekawiony byłem, ale to ja teraz mam wielki problem z wyborem kolejnej gry do grania, a zwłaszcza Raczej wybieram z tych, które mam. Oczywiście Gretiwem tutaj wyjątkiem jest, bo, bo pojawiło się i... i no, ale Diablo no, 3 to nawet jakbyś sobie kupił właśnie tą no. cyfrową wersję teraz, to jest dobra dra Do tego, żeby sobie do niej po prostu siąść na chwilę, bo dra nie wymaga od ciebie nie wiadomo czego. Możesz po prostu nawet, nie wiem, 15-20 minut odkryć kawałek lokacji, zrobić jedną głosę i ją, ją odstawić. dra. zapamiętuje tego typu rzeczy, nie? No to jest świetne. Muszę to jest naprawdę, to naprawdę, naprawdę, naprawdę fajne, jest fajnie jest zbudowana do tego, że nie musisz siedzieć nie wiadomo ile. Fajnie jest zrobić sobie długą sesję w Diablo, taką wiecie, 2-3 godziny i, i przejść, nie wiem, na przykład całą fabułę od początku do końca, mając 70 level, bo da się to zrobić, ale to trzeba mhm. już biegać, ale można też, wiecie, 2-3 godziny spędzić na robieniu OCD, tak? czyli czyszczeniu praktycznie całych map. Stricte tak jak to robiłem z Dawidem, właśnie. Mhm, mm okej, okay, okej. Okay. Na pewno będę starał się w, w kolejnym podcaście jakoś y, inaczej trochę podejrzeć do bo mam wielką potrzebę powiedzenia dobrze o tej grze i, i chętnie bym to wziął jako kanwę y, opowiadania o tym, y, dlaczego daną grę gramy, dlaczego nas przyciąga, bo z perspektywy czasu, na przykład Division mnie y, chyba zmęczyło y, tym takim grintem, dopóki były, były nowe poziomy, czyli dopóki mieliśmy niepokonane nie te pierwsze takie misje, takie duże, fabularne. Też, tam... To było super, nie? A potem. Tak, a potem. To... to samo mam z Blade Boundem. No nie, oczywiście to nie jest. To jest, to jest to nie ma nowych poziomów. Nie ma y, sensu się y, atakować gry. Dla mnie, po prostu. Bo z tego, co mówisz, Diablo jest tak, że te sezony, tak? To są jakieś kolejne lokacje, czy ja się mylę? Nie. Czy... Sezon to o, głupoty, jest ta sama dra, ale, ale... robi się od początku. Od zera. Nie robisz... Ale te same lokacje, nie jakieś nowe, tak? Tak, ale to, wy, jak... słuchaj, to nie jest do końca tak, że w tym samym miejscu renderują się przeciwnicy, tak jak jest to zrobione w The Division właśnie. Tylko one są, są ci rzucane po prostu losowo. Losowo pojawiają się wydarzenia w, da w danych miejscach, i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak, że przechodząc grę drugi czy trzeci raz, wiesz dokładnie, którędy iść, tym wiesz mniej więcej. I to jest tyle, a to, co ci się napotoczy po drodze, A ważniejsze są tak naprawdę potwory w pewnym momencie, przede wszystkim w sezonie, niż... wiesz... Mhm. zlecenie przez fabułę. Dla, dla fabuły jest ten, to pierwsze przejście. A tam nie masz wyborów Jasne. żadnych, tylko po prostu lecisz w historię, nie? Poznajesz coś się... Zapoznajesz się mm. ze światem. No zaintrygowałeś mnie. Znaczy, to znowu, tak jak chwilę gadaliśmy o, o, o Light Dangerous, to, to, to jest też Diablo Nash do gier, które są u mnie na, na liście, po prostu takiej, która nie, nie istnieje, w sensie jest w mojej głowie gdzieś tam. Nie stworzyłem takiej listy fizycznie, bo wystraszyłbym się, Hubert ją zrobił. Jakoś mhm. ja nie potrzebuję tej listy, i tak wystarczająco czuję poczucie winy, że tyle rzeczy jeszcze nie widziałem, tyle mnie czeka dobra. A czy poczucie winy dlatego, że jeszcze nie widziałem takich ciorów jak Life is Strange czy inne rzeczy? To znaczy ja mam czy, tą czy listę... Czy wolfa jeszcze nie grałem. Te, te listy mhm. porobione dla konsol, na których jeszcze nie miałem, tak żeby wiedzieć... No właśnie, a jeszcze są bieżące rzeczy, no. I, i a trzy przecież też dużo rzeczy na, jakby no, nowych przynosi za każdym razem, oczywiście nie wszystkie wychodzą, ale... Ale naprawdę jest takie bogactwo teraz dla graczy, że ja tak powiem, że... a czy chętnie pogadam o tym w kolejnym odcinku, żebyśmy mieli tak jakby zagrać temat kolejny. Ale w ogóle o tym, jak priorytetyzujemy, w co chcemy zagrać. I co decyduje o tym, że sięgamy po coś, po, po ten tytuł, a nie inny, No bo ja na przykład jak kończyłem choćby... Co ja ostatnio kończyłem? czy znaczy chciałem po prostu zagrać w Life is Strange po ostatniej grze zakończonej. Ostatnio nawet się udawało mi kilka skończyć od tego Yoshiego na 3DS-a, ale pojawił się ten i dostaliśmy od słuchacza jakby w prezencie tą grę, no i mówię, kurde, no to szkoda nie sprawdzić, no i tak wescało mnie, je wszystko zostawiłem po prostu. Mhm. Całkowicie się poświęciłem i chętnie o tym pogadam w kolejnym podcaście, bo teraz chyba powoli będziemy kończyć, tak? Tak, tak jak ja jeszcze bym chciał że... o jednym, bo ja już mam, o DLC nie ma co, znaczy trochę chciałbym Jasne. powiedzieć o następnym, też już dużo większym Niektórzy wiedzą, że Nintendo wydaje DLC od jakiegoś czasu do różnych gier i Legend of Zelda Breath of the Wild takowe też dostała w końcu. Ale to jest bardzo specyficzne DLC, bo DLC jest podzielone na dwie części. Całe DLC kosztuje 80 zł, więc nie jest jakieś specjalnie drogie. Sam myśląc o tym, jak to będzie wyglądać, wiecie, że jest podzielone to na dwa... W tej pierwszej tam dostajemy, zaraz dokładnie wymienię, co, co dostajemy, a w drugiej będzie tam, no takie, w pierwszej części jakieś takie drobne rzeczy, a w drugiej nową historię, nowe, nowe elementy i tak dalej, to tak mówię, 8 tych, tak mówię, to ten pierwszy to tam będzie popierdółka, nie? Taka stricte popierdółka, okazuje się, że nie. Dostaliśmy kawał dobrego dlc które już w tej chwili zjadł mi 15 godzin, no i może zanim wymienię, powiem dlaczego mi zjadło 15 godzin to powiem co tam jest. To w pierwszym dlc w Part 1, który się nazywa The Master Trials dostajemy Trial of the Swords i jest to nowy tryb takiego wyzwania, które musimy pokonać, tak jak mamy w każdym z, ze szrajnów do, do zrobienia, to tutaj jest jeden taki wielki, naprawdę podzielony na specyficzne etapy trochę jak przechodzenie jakiegoś yy, tego lochu, wiecie, który ma kilkadziesiąt poziomów. To więcej na tym to polega. Nadal nie przeszedłem. Przechodzę już, nie wiem, z dziesiąty raz i jeszcze nie dotarłem do końca. Zawsze na szóstym ginę. A nie wiem, ile jest tam poziomów, bo wiecie, jeszcze nie skończyłem. Dodatkowo <grych> został wprowadzony Master Mode, czyli, no, jakby to powiedzieć, silniejsi przeciwnicy, my zadajemy mniej obrażeń i tym podobne, nie? To jeżeli ktoś chce trudniejszą grę, proszę bardzo, możecie sobie podrać jeszcze trudniejszą zeldę niż, niż jest. Dodatkowo takie dwa pomniejsze elementy, jak Heroes Path Mode, czyli hmm, jakby to wam wytłumaczyć. Endomondo? <grym _> może to głupie założyć. Tak, na mapie jest możliwość zobaczenia gdzie chodziliśmy linkiem po mapie. I on to zapisuje stricte, te 200 godzin, które jest wpisane, że 200 godzin można zarejestrować chodzenia w różne zakątki Hyrule. To wam pokazuje na mapie i możecie odpalić, że zaczęliście w danym punkcie i jest pokazane jak dokładnie chodziliście. Dalej... To jest zabawne w sumie. No, bardzo zabawnie, ale powiem Ze wam, Zelda że jest, jest, to, jest to fajny pomysł. <grym> <grym> okay. Dodatkowo mam travel medalion i to jest nowa rzecz dorzucona do, do Zeldy. Polega to na tym, że w tej chwili można się teleportować wszędzie, gdzie, się, gdzie chcecie. Wcześniej można było tylko do Shrineów i do wież, a w tej chwili dosta dostajemy medalion, który e Możemy położyć na ziemi i on nam tworzy miejsce, do którego możemy się później przenieść, czyli nie stricte w każde miejsce, ale musicie najpierw to miejsce odwiedzić, zaznaczyć, że chciałbym, żeby tutaj był mój tam travel point, nie? I w tym miejscu tworzy się travel point i pojawia się na mapie i możecie się do niego transportować. Fajna rzecz, jeżeli ktoś ma jakieś takie stricte punkty, do których chciałby odwiedzać się częściej, a nie chce lecieć najpierw do szrajna i ze szrajna dolatywać, czy dojeżdżać na konio. No, fajny motyw. E, no i te, teraz to dwie e, bardzo specyficzne rzeczy, które specjalnie, mimo że nie zmieniają jakąś rozdrywki, ale jakby to powiedzieć, są wizuali wizualiami, ale też nie do końca. Dostajemy Color Mask, czyli maskę koroków, które jak nałożymy, to nam pokazuje, gdzie są te koroki, które nam dają takie nie wiem, żo żołędzie, to, które, dzięki, któremu dzięki którym możemy powiększać sobie e, pojemność naszego ekwipunku. Szkalam, jezu, polskich słów, wiecie, już, już miałem problem. E, co jeszcze? Do, jest jeszcze jedna rzecz, która się nazywa Miscuous Treasure. I to są takie elementy, z różnych poprzednich, na przykład gier tak jak z Twilight Princess, na przykład jest ten, ta maska yy, czy fantom, fantazma, zbroja fantazmy z Jezus yy, Już zapomniałem tytułu w tej chwili. No to są elementy po prostu z poprzednich yy, zelt wrzucone jako zbroje, które możemy nałożyć i nam dodają jakieś yy, odpowiednie statystyki nie? zmieniają. No i teraz tak. A jeszcze dodatkowo przy kupnie tego D DLC całego dostawaliśmy purchase bonus, czyli koszulkę link ma z e, logiem Nintendo Switch i dodatkowo trzy, trzy były te dodatkowe e, jezu, skrzynki. Jedna właśnie z koszulką, druga z Rubinem i trzecia z, ze strzałami. To taka wiecie, że kupiłeś to trzyma już na sam początek. No i teraz tak. Eee, to jak mówiłem, Trial of the Sword nie skończyłem, Master Moda jeszcze nie odpaliłem, ale co do tych, dwu, tych dwóch rzeczy, które dostajemy, a właściwie trzech, bo Travel Medallion też jest taką, taką rzeczą, którą niby dostajemy, to ich nie dostajemy stricte. W większości gier, jak kupujecie DLC, to Wiecie, od razu wam się pojawia fekwiponku i elo kupiłeś, nie, czy tam, nie wiem, w jakimś y, jest skrzynce do odebrania, ale ta skrzynka jest łatwo dostępna, żeby raczej nie musiał specjalnie szukać. To jest Zelda. I trzeba mieć tą świadomość. Tutaj te rzeczy są mocno poukrywane. Członialność, Travel Medallion y, jest powiedziane tylko, że jest książka opisująca podobny przedmiot, jest na to quest zrobiony oczywiście i jest, ty musisz najpierw polecieć przeczytać tę tej i ta książka nic specjalnego nie mówi, gdzie ten przedmiot się znajduje. On jest mniej więcej w, e, w, danym, w danym regionie i idź z go poszukaj. To samo jest z tymi rzeczami jak Correct Must czy Mistress Treasure. Dokładnie to samo. Najpierw książka, czytacie książkę, musicie... Przeczytać dokładnie w którym miejscu, i ona też wam stricte nie mówi dokładnie wiecie, punkt na GPS-ie, że tu i jeszcze zaznaczy wam na mapie. Nie, na mapie w quest zaznaczone jest tu, gdzie leży książka, i to jest koniec, nic więcej. dalej musicie sami szukać. I jest to naprawdę fajny motyw, bo ja sam, na przykład Travel Medallion, udało mi się po dwóch dniach, dzisiaj dopiero go e, zdobyć. Bo wiedziałem już, gdzie ja że, ale tam były tam były bossy, w sensie guardiany i to aż pięć do zabicia guardianów, a nie miałem odpowiednich przedmiotów, więc najpierw trzeba było wyfarmić przedmioty i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo specyficzny zabit. mi się bardzo spodobał. Nie wiem, jak wy na to się zapatrujecie, ale wiem, że nie realiście, no bo tylko ja mam Switcha ciężko, i Zelda. A, ciężko, ale... Ciężko zapatrywać, ale wiesz, to tam, nie wiem, pewnie dyskutujecie na tej grupie tam, Wiesz to bardziej mi, bardziej mi chodzi, jak Wam o tym opowiadam, czy według Was mm -hmm. taki motyw jest fajny. Chcecie, w sensie, że wiesz, kupujesz DLC i tych przedmiotów nie dostajesz, tak? od tak? Tylko teraz nie to jest, poszukaj. To jest, to jest bardzo fajne, uważam akurat. No przecież, no to nie masz wrażenia, że kupujesz wszystko, tylko sam masz wypracować. No jest to Nintendo, no Nintendo specyficznie podchodzi do tematów. No bardzo specyficznie Ale mówię. Jednak. jestem, moment, no. masz listę przedmiotów, które możesz znaleźć. Masz na to questy. So, kupujesz okay. DLC, mhm. to pojawiają ci się questy do wszystkiego. Dosłownie do nie, wszystkiego. No to w, czyli... Wiesz, może całym clue tego DLC są te questy. Jest, jest duże, duże prawdopodobieństwo, ale pomysł na to, że to są właśnie questy, i znać, dany przedmiot, nie wiem, Trial of the Sword też ma swój oddzielny quest. I to, to wygląda troszkę jak quest fabularny, taki nie do końca, ale bo żeby odpalić Trial of the Sword musicie pojawić się przy drzewie deku. Jak się podchodzi do tego takiego piedestału, gdzie się wyciągało Master Sword'a, to odpala się filmik, w którym Deku mówi, że w tej chwili jesteś godzien, bo wyciągnąłeś ten miecz, ale tak naprawdę to możesz się jeszcze sprawdzić. No i wkładacie miecz do piedestału na nowo, przenosi nas właśnie do tego nowego wyzwania i pojawia się informacja, że nie jest, jednak nie jesteś w pełni godzien trzymać Master Sword'a, musisz udowodnić e, swoją, e, swoją siłę. I teraz uwaga, największy element w tym momencie budzi, znaczy budzicie się, pojawiacie się w wezwaniu i nie macie to dosłownie niczego. Zaczynacie tak jakbyście zaczęli grę od nowa. I trzeba po kolei przechodzić etapy, e, mniej więcej jak w, w roadlike'u jakimś, tylko że tutaj nie są poziomy generowane losowo, tylko zawsze jest wszystko tak samo, ale jest to cholernie, cholernie trudne, bo macie bardzo ograniczone zasoby. W, ro w rodowie, pomimo, że wydają się dość prości, bo to są wrodowie z normalnej wersji gry, ale nie wiem, w wielu momentach po prostu są w stanie Cię przechytrzeć i jest to bardzo ciekawy zabieg na, na, na to zadanie, właśnie to wyzwanie. To tyle, myślę o, o on DLC do Legend of Zelda Breath of the Wild, bo ja w tej chwili mówię siadłem, 15 godzin mi po prostu wchłonęło, a wróciłem po tej grze po miesiącu, bo na chwilę Zelda zatrzymałem gdzieś tam wiecie w tracie. przechodziłem sobie szrajny, mam w tej chwili 62 szrajny ze 120 zrobione, więc jestem szczęśliwy, że udało się już w połowie trochę pokończyć to główny mój challenge, znaleźć wszystkie szrajn w zeldzie, a trochę mi jeszcze to, to zejdzie. Chcecie coś jeszcze wiedzieć, czy nie? E, chyba o wszystkim powiedziałeś. <laughs> no ja <laughs> jest, graliśmy, mówię, no, ja wrócę to jest do tego w grudniu, bo w grudniu mm -hmm. ma wejść e, drugi Park e, do, do, do tego całego do DLC. E, moment, Mówi... e, bo może o tym mówiłeś, ale ja nie słyszałem. E, ile kosztowało to DLC? 80 zł no za całe piękniej. dwa pakiety. Czyli za ten, który był teraz w czerwcu i za ten, który jest w grudniu, to zapłacisz razem. A to nie jest w sumie najgorzej. Nie, jest to bardzo dobra cena za to, za to co dali. No bo, mówię, dali niby, niby takie drobne rzeczy, jak właśnie zbroje, jakieś coś tam, a dodatkowo właśnie ten, to nowe wyzwanie, a w grudniu mamy dostać nowy nowy quest historyczny, takie wiecie, fabularny. No, I też jakieś dodatkowe wyzwanie. No, już było nawet wymieniane, co dokładnie będzie. E, mniej więcej, co dokładnie będzie w tym drugim paku, Żeby, żeby gracze wiedzieli. Bo to jeszcze pół roku jest, zanim to wyjdzie. No wiesz, oryginalne jest samo to, że jest w ogóle DLC do Zelda. Do no tego, to wcześniej zacząć, DLC nie? było do któregoś Marianna chyba, bo do czegoś bo ten... No do, czego, do czegoś DLC, DLC było, ale to... To właściwie tyle. No ja jestem, wiecie, dwa tygodnie jeszcze, dwa, trzy. I Z Platon dwa. <głos> Więc ja teraz tak trochę jestem, jak przejrzałem moje premiery na ten na te wakacje, to co miesiąc będę rzucał pieniądze rami w Nintendo. I niestety tak to się zakończy, że mało będę gier kupował. Yy stricte na Xboxie, no Sticksa też tupiłem, bo był na przecenie. Tam Styx Shots do Dot, tu w tej chwili przechodzę. Obot, obot Zeldy, ale mówię, i tak głównie to będzie przez całe wakacje na pewno to, to będzie tylko Nintendo. Co miesiąc Kasiorka tam będzie szła. Więc w lipcu ben, będą Platon 2, w, w, w sierpniu na pewno będzie to Mario plus Rabbids Kingdom Battle to tak tizuje, że będą. No, czy... Ciekawe no, ty... jest, że masz taki całkowity plan na wszystko. My tak nie mamy chłas z Hubertem. Hubert, masz jakiś plan? Bo ja, nie. Eee, ja mam plan, żeby czekać na promocję. A, wy macie plan, <laughs> żeby czekać na promocję, a ja mam już dokładnie, wiem mniej więcej, co znaczy, nie to znaczy... też nie da się w 100%, 100%, ale na przykład mówię, wszystkie gry, które będą wychodzić na Nintendo Switch są na tyle rozplanowane, bo to jest jedna dra miesiąc mniej więcej. Więc to nie jest jakoś tak, że nie wiem co kupić, Ja po prostu idę do sklepu i raz w miesiącu kupuję dra na Nintendo Switch. Wiesz co, ja, ja też tak mam. To znaczy, ja mam gry, które chcę kupić na premierę i one są jakby zapisane w moim kalendarzu, że kupuję je na premierę. Tak takie z, z, tak z Wulvensteinem i takie z Red, Red, Redem przy, na razie. A no widzisz, a ja mówię, to, to są akurat te u mnie, to są głównie dra na Nintendo Switch, no i do tego jeszcze Shadow of War. Assassin's Creed Origins, które też już posiadam pre-ordera zrobionego. I tam dlc do do Dishonored 2, zdaje się, no i Life is Strange. O, właśnie, Life no, is Strange też. I to są jakby te rzeczy, które naprawdę... A, jeszcze Cuphead tam wpada, nie? W rzeczy, ale to mówię, to w, w takim, powiedzmy mniej więcej do końca października yy, to mam wszystko zamknięte, tak? Dosłownie, wszystko, wszystko zamknięte, że będę wszystkie gry, które chcę. Listopad, grudzień już mnie, właściwie od początku listopada to ja gier nie kupuję, bo są święta za chwilę, nie? <grym> to jest taki, taki mój sprytny sposób na, na odarnięcie sobie gier na ogólnie, żeby nie wydawać na nie pieniędzy, ale przy okazji dać moim, mojej rodzinie czas na wymyślenie, co można mi kupić, więc robię listę gier, które <grym> chciałbym mieć, odrać no i zazwyczaj te te dostaje po prostu zapadła cisza a, a zapadła to ja cisza więc... to no. Korzystam to. Yy, chciałem podziękować Zakowi za to, że wyjaśnił nam, jak to jest RGB. <laughs> tak, dziękuję. Mam nawiązanie do uprzedniego odcinka, ale to mniej więcej, Hubert, to się zgadza z tym, co ja mówiłem. Mniej więcej. Mniej więcej. To znaczy że, teraz że... już wiemy, że euro, po rozłączu euro idzie, kab... idzie sygnał RGB, a też. RGB. Może. A CM, coś tam, coś tam, coś tam, to jest sygnał cyfrowy. YPBCR. Tak, tak. I po to, to jest w ogóle cyfrowe to, to też nie, tak. nie było na tym odcinku i dlatego takich rzeczy nie wiedzieliście. Nie, znaczy ja właśnie w zasadzie wiedziałem, tylko, tylko nie potrafił mi tego wytłumaczyć, a tak, ja byłem tak, dosyć tak, tak. dociekliwy w tym temacie. Tak, no bo to, jest, to wynikało z tego, że na, na, rozłączy jest tylko formatem portu, a sygnały tam przyjmuje różne i zależy od tak. telewizora. Ale różnica w jakości obrazu jest kolosalna. I tak chciałem nawiązać do Gamecuba, którego nie dotknąłem w ogóle w tym tygodniu w końcu. przez Głównie przez Get Even i teraz jak skończę to A co tam masz na tym Gamecubie w tej chwili? Do... No Dużo rzeczy, 22 tytuły. Ale I co Zeldy, dokładnie? I, Zeldy, i Burnouty starsze. No A i do czego siadłeś na tym na początku? Chciałem coś arcade'owego. Tam jedna z tych strzanek jest. Chyba coś z takich rzeczy totalnie arcade'owych chcę zagrać. A, okay. Małych. Małych i trudnych. Nawet Czy nie Raiden, problem. coś Raidenu podobnego. Yy, o, Metroida próbowałem... Za, Metroid była taka oh, gra? Oh. Była? Metroida, Metroida? Zostaw na razie. Mówię to Ale to jest to, to jest to, co w robocie z pierwszej osoby, tak? Jakby? Hmm. Dobrze mówię? Metroid? Um, na GameCube, Chyba tak. Ale coś sterowaniem mi nie pasowało. Nie, okay, to ja dobra. To na kolejny był było z pierwszej osoby, ale już nie pamiętam. Kurde. Dawno dawnych w tego metroid game, -game No, no, tutaj będzie będzie grane. jeszcze czekam na CRTK tak naprawdę. Jeszcze dopiero za dwa tygodnie będę miał. Także zacznie się prawdziwe retro i będzie... A tak, to było będę się starał... FPS-owe. Relacje. Tak. Będę się starał, żeby w każdym podcaście tam parę słów było z tego, bo, bo lubię. Lubię do tych starych rzeczy. To oczywiście też dużo zależy od tego, jakie bieżące tytuły będą na tapecie tak jak choćby ten w tym wskoczył, który nie potrafię powiedzieć składnie, ale nie zmienia faktu, że to jest świetna gra, do której za chwilkę wrócę nadzieję nadziei i będę dalej przechodził. na kolejnym odcinku na pewno chciałem tam jakoś podsumować i powiedzieć coś więcej. Przemyślę dokładnie, jakbym chciał o tym mówić. No, Dziękujemy tutaj też za, za właśnie komentarze pod odcinkiem i dziękujemy za to, że zaczynają się pojawiać recenzje na iTunesie, nawet skromne. Tak, Sebastian, czekamy. bardzo dziękujemy. Nie, no dziękujemy, bo to jest fajowe. Dobrze, nie nie dał. No, no. Ja powiem wam tak. W tej chwili wyjadę z st standardową datką. Bardzo prosilibyśmy o właśnie komentarze na iTunes, o subskrypcję na YouTube i subskrypcję w iTunes, czy w jakiejkolwiek aplikacji, którą wykorzystujecie do słuchania. A jeżeli nie wykorzystujecie, to polecamy właśnie, jeżeli macie iOS-a, to, to podcasty iTunesowe, a jeżeli macie Androida, to mi się wydaje, że najlepiej macie podcast i na naszej stronie macie link do tego. No i oczywiście standardowo lajki na Facebooku i możecie nas followować także na Twitterze, więc wszystko, tak, wszystko jest odarnięte, tak. ale fajnie by było jakbyście, jeżeli ktoś słucha tego przez weba, to bardzo by nam to pomogło, bo te subskrypcje się, się bardzo liczą, przede wszystkim te iTunes'owe bardzo by nam pomogły. Tak jest i dziękujemy też za komunikację na Discordzie, no którą w ogóle nie, za, nie ja dążam. i tam były fajne rzeczy, które w ogóle nie przeczytałem jeszcze, bo o, i tak. coś tak. mi to się u Bardzo pozdrawiam e, dewelopera Injection, bo to jest e, Insection, tak? Dobrze pamiętam? Insection. <śmiech> Ale śmiesznie przeinaczyłeś. Spoko, spoko. Insection eee, oczywiście. Ja, ja do tej tak, pory tak, tak, tak. I... wspominam miło. Bo nowo, nowy pokazał nam kawałek nowego gameplayu i... Czadersko. Wygląda czadersko. Ja się widziałem, tak no przepraszam. Ja w ogóle jakoś tak y, y, coś źle ustawiłem powiadomienia z tego Discorda i po prostu nie dostawałem informacji na wiadomościach, a na kąpie mało siedzę, bo gram na konsoli, także... Nie, ja no mówię, to... to w sumie bo, bardzo, bardzo pozdrawiam. Oczywiście pozdrawiam całą resztę, która tam u nas na Discordzie się dzieje. Jeżeli ktoś nie jest na Discordzie, to wchodzicie na naszą stronę i tam macie... E tam macie właśnie link do Discorda, Jeżeli ktoś nie wie, jaka jest nasza strona, to www.gierkowcy.pl Wow, ale już wszystko poszło. Dobra, kończmy, bo Hubert już chciałby, chciałby żebyśmy zakończyli. Nie, no, tak, spokojnie, dobrze. spokojnie. Dobrze, słuchajcie, to ja wam bardzo dziękuję za to, że się pojawiliśmy i mogliśmy sobie właśnie porozmawiać o różnych rzeczach. Ten odcinek, pomimo, że jest 50, jest też krótszy, bo nie mamy zbyt wielu tematów odwrotniętych, a dodatkowo nie ma też Ani czy, czy, czy Diany, więc tak jest trochę gorzej, ale myślę, że w następnym już 51. to się pojawiło, wiecie. Dla nas jednak ta 50, ten 50. odcinek jest takim kamieniem milowym, przynajmniej dla mnie osobiście, że jesteśmy, nie dość, że jesteśmy już ponad rok, to jeszcze dodatkowo 50 odcinków jest nadrane i udało się. Następny, moby, następny moby taki odcinek weszło. przy setnym. No zobaczymy, e, czy dożyjemy. Nie, do, dożyjemy i trwamy. Damy radę na pewno. Także nie spokojnie. no, spokojnie damy radę. Jak mamy 50, to, to spokojnie możecie się spodziewać, że za następny rok będzie setny. Przynajmniej tak to, to ja mam nadzieję. się śmiałem, że ile to jest w ogóle godzin do montażu. No zobaczysz to. Może znikać. teraz. Myślę, no. Bo inaczej robić zaznaczać jako projekty w jakiejś tam programie do zliczania tak, czasu, i, i, nie? I przerażać się, że coś trwało za długo, za długo się robiło i wkurzać się, że się zrobiło za długo. Spoko, <laughs> basztat się też udoskonala z czasem, także dziękujemy, że nas słuchacie i co, kończymy, Piotrze. Tak. Ja dziękuję jeszcze okay, raz. Cię no będzie więcej powera, bo ja coś. Ja źle się czuję z tym, że tak chaotycznie gadałem o tak. to się przygotujesz że... lepiej na doetki do Ja będę miał też mam nadzieję nową. Przynajmniej takie, taką mam nadzieję, że w ciągu tego tygodnia skończę, skończę Styksa, żeby wam opowiedzieć o, o tym nowym stykcie, bo słyszałem różne opinie, a ja jestem fanem tego typu rozgrywki, więc zobaczymy. Dobra. To dziękuję dosłowne. Hubertowi, a Hubert też na pewno coś odra. Eee, może zacznę od Free. O! Super. Super by było, bo ja od Free ostatecznie, no to kupić co, 20 to, to Ale nie wiem, czy mi się chce. Może no jest na że Jakby było na to byś kupił. Pewnie tak, pewnie tak, ale mam też inne gry. No, Streetem, y mam ulubioną konsolę, nie? A, no dobra, no niech będzie. Więc ja dziękuję tutaj te, w takim razie też Hubertowi będzie za to, że był. Mało się ozywał w tym odcinku, no, ale był. Byłem, no. <laughs> I oczywiście Dominikowi tutaj, z którym można sobie porozmawiać. Dzięki piękne. Ja dziękuję także wam, słuchacze za przesłuchanie tego 50 odcinka. A z, my słyszymy się ze wszystkim i mam nadzieję, że zresztą ekipy także. W następnym odcinku już za tydzień w 51. Do usłyszenia. Cześć. Ejo.